Bello. Edwardzie? Ale Bella. O, Edward. Och, Bello. Ale to... Edwardzie. Ach, Bello. Edwardzie. Bello. Edwardzie. Bello. Poczekaj, już do ciebie idę, Edwardzie. Tylko się nie potknij. Ała! Mówiłem wampir szuka żony. Już wkrótce w nawiedzonym podcaście. Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity hit, i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znacznie, znajdziesz na nekropolitanyblog.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 1 września 2018 roku. Słuchacie właśnie 201 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami nieustraszeni pogromcy Merysu, to znaczy Bogusia Szewczyk. Witam Cię. Witam serdecznie Ciebie Szymonie i witam wszystkich słuchaczy. Oraz ja Szymon Cieśliński. Cześć wszystkim. W 200 odcinku powrócili mistrzowie horroru, ale i ten 201 jest wyjątkowy, bo dziś omówimy dla was powieść, która zdaniem wielu zabiła wampira. Powieść, która zniszczyła horror, a być może i całą popkulturę. Powieść, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu popularności literatury Young Adult i konwencji Paranormal Romance. A może nawet, jak niektórzy sądzą, przyczyniła się do powstania 50 twarzy Geja? Tak, porozmawiamy sobie dzisiaj o, o zmieszku Stephanie Meyer. Tak, zabiła horror, bo ta książka jest po prostu taka zła. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że w ogóle ktoś może uważać, że zmierzch to horror. Znaczy w kategoriach oczywiście tego, jak jest ta opowieść napisana, to, to tak, można tak pomyśleć, ale to, znaczy że właśnie... występują w niej wampiry, to jeszcze niczego nie zmienia, nic nie znaczy. No to... To jest problematyczne, bo jak mówimy o horrorze, to nie chodzi tylko o pojawienie się figury e, wampirycznej, tak? No, bo też mamy na przykład wampiry w fantasy, no ale tam nie mają straszyć, tylko po prostu są elementem świata przedstawionego. Tutaj to właśnie jest problematyczne, bo z jednej strony uh -huh. paranormal romance, no teraz my już wiemy, tak? co to jest. Tak? Że to jest właśnie ta hybryda gatunkowa, że to jest romans, ale sięgający po setting horroru, czy też właśnie fantastyki znaczy fantastyki, fantazji, no fantastyki też, no bo horror to fantastyka i teraz właśnie wiemy, jak to zdefiniować, ale w tamtych czasach to było trudne do opisania, bo jednak z drugiej strony te wampiry w tym świecie przedstawione, one nie są normalne, nie, one funkcjonują tak jak wampiry w horrorze, czyli są zagrożeniem, ludzie o nich nie wiedzą, gdy się pojawiają, no to ludzie powinni się bać, powinni uciekać, to jest ta wyrwa w rzeczywistości i w gruncie rzeczy ja właśnie nie byłbym aż taki przeciwny tej łatce horroru. To oczywiście nie jest typowy horror, tak, jednak ta, to jest właśnie cały czas tam hybryda, mieszanka, ale to cały czas też nie są takie wampiry jak w niektórych romansach, gdzie one są po prostu... No tak zhumanizowane, że nikogo nie dziwi to, że one tam istnieją, nie w tym świecie przedstawione. Tutaj jednak są cały czas tą figurą potwora. Nie wiem jak dalej w kolejnych tomach, ale tutaj jeszcze jakieś te elementy grozy niby są, tylko no, przez to jak to jest napisane, jak to jest starytowane, no to mówmy się, ta książka nie przeraża. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że ludzie powinni uciekać. Czytelnicy również powinni. Ja właściwie muszę tutaj przyznać się do pewnego błędu, bo to, że dzisiaj siedzimy i nagrywamy, to był po części mój pomysł. Nie wiem tak dlaczego. i to jeszcze z Dnia Dziecka, bo przed Dniem Dziecka nagrywaliśmy małego wampira i wtedy jakoś tak powiedziałaś, że w mm -hmm. sumie to o tym nie rozmawialiśmy, ale jesteś wielką fanką wampirów, no i może byśmy coś tam innego omówili też z wampirami na pierwszym planie. Mamy też drugi podcast zaplanowany, pewnie niedługo do niego usiądziemy. No a właśnie drugim pomysłem był w Zmierzch. No i tak rzuciłaś to chyba, czy a może ja, nie pamiętam, jakoś tak padło nagle, że o, może to Zmierzch. No i tak w sumie... No. Może? i Tak od słowa do słowa spotykamy się dzisiaj. Ja już wcześniej też, bo jak nagrywaliśmy z Mando pierwszą część niezgodnej, to on tam się przyznał, że Zmierzch też przeczytał. I ja pamiętam, że wtedy zaczęłam się bardzo głośno śmiać i stwierdziłam, że o, moglibyśmy kiedyś nagrać podcast do Zmierzchu, byłoby śmiesznie. W sumie dziwną rzeczą jest to, że jak ja pamiętam, to jak czytałam tę książkę po raz pierwszy, bo... Zazmieszkam jest w ogóle dziwna historia, bo ja ją przeczytałam pierwszy raz y, krótko po premierze, a tu trzeba powiedzieć, że polska premiera tej książki była 1 stycznia 2007 roku, czyli już szło szmat czasu temu. I pamiętam, że jak zaczęłam ją czytać, to stwierdziłam, że nie jest ona wcale nawet nawet taka zła, no bo wtedy wiesz, klienci przychodzili do księgarni tacy podekscytowani, że było tutaj taka wielka, wspaniała, miłosna, miłosna saga z tym wątkiem nadprzyrodzonym w tle. Ja A to wtedy poczekaj wtedy... sekundkę, to jak to się w Polsce ukazało, to już było wiadomo, że to jest saga odjazdu. Bo ja jakoś, wiesz, początkowo zasiaduje do targu, ale taki boom się zrobił troszkę później chyba, czy nie pamiętam lat, nie, ale... Aha. To znaczy, ja pamiętam, że wszyscy, którzy przychodzili, i bo w ogóle z odwiedzinami klientów w księgarni też jest bardzo dziwna sprawa, bo oni przychodzili i pytali o tę książkę już we wrześniu, rok przed premierą, także jakieś informacje po prostu z zagranicy do nich chyba docierały i ja wtedy te, te, też tak, jak przychodzili i pytali, czy ma pani książkę pod tytułem Zmierzch, to robiłam wielkie oczy tak się zastanawiałam, ciekawe, co to takiego. Ale później, jak książka okazała się na polskim rynku, to jestem na 90% pewna, że mówili o tym, że będą kolejne części. Także chyba, <grym> chyba po prostu już jakieś tam właśnie przecieki z, z zagranicy po, podocierały. Potem jak czytałam Zmierzch po raz drugi, to już było właśnie po tych wszystkich jakichś takich negatywnych bardzo recenzjach i ja wtedy ubawiłam się do łez. Ja, czy, jak czytałam tę książkę to po prostu płakałam ze śmiechu i jakoś w mojej głowie utwierdziło się, utwierdził się właśnie ten. utrwalił się właśnie taki, t, t, taki obraz, kiedy ja siedzę z tą książką i, i, i, i śmieję się głośno. Natomiast teraz, jak przygotowywałam się do, na, do, do tego nagrania, to stwierdziłam, że to już jednak takie śmieszne nie jest. I, i właściwie to zastanawiam się. <grych> Dlaczego my to w sumie sobie robimy? I Szymas przed, przed nagraniem zapytam mnie, co, ja, co on mi właściwie zrobił, że go skazałam na takie, na takie cierpienia i męki. Sama nie hmm. wiem. Po prostu pamiętałam zmierzch jako, jako coś innego. Dlaczego? Czyli no czytałaś pewnie... go w sumie dwa razy, tak? E... O Naprawdę nie. chcesz wiedzieć? No Ale nie mów, że więcej niż sumie... trzy. Czytałam go w sumie trzy razy i teraz jeszcze ten tydzień przed, przed nagraniem to słuchałam w formie audiobooka, także w sumie Switch. cztery razy. <grym> powiedz coś. Edwardzie, powiedz coś. Bella. <grym> <grym> Ty lubisz padać tego widzę. <grym> A dobra, tak. to nie ja opowiem swoją historię, bo takie rozmowy w toku teraz trochę. <głos> Tylko trauma ze zmieszkiem. Powiedz mi jeszcze, jak to jest z tobą i filmami? Czy to obejrzałaś też filmową sagę, czy nie? Jakie jest twoje nastawienie? Tak bardzo skrótowo. Miałaś z tym kontakt, czy nie? Obejrzałam do trzeciej części. W sumie tych dwóch ostatnich filmów nie, nie oglądałam. I Właściwie um, to, to jest niedobre, że te filmy oglądałam, bo one są po, po pierwsze kiepskie, a po drugie ten wizerunek postaci jaki przedstawili filmowcy tak bardzo wrył mi się w umysł, że teraz jak czytałam tę książkę to widziałam po prostu <grych> Pattisona i, i, i tę filmową Belle i to było nieprzyjemne doświadczenie. Na pewno hmm. do filmów nie wrócę, bo to jest akurat taki rodzaj, taki rodzaj popkultury, której nie chciałabym sobie odświeżać. No i, na, I nawet nie czuję potrzeby, żeby to obejrzeć do końca. Także. O, obejrzeć do końca. To jest ważna kwestia w moim przypadku. Ja w ogóle zacznę od tego, że ze zmierzchem mam same negatywne wspomnienia. Ja tę książkę teraz w całości przesłuchałem po raz pierwszy w życiu. Tak, Nie czytałem jej nigdy w całości też. W ogóle... Zetknąłem się z nią, wiadomo, no bo było z nią o niej głośno. Nawet swego czasu ją zakupiłem w tych wydaniach poketowych bo były po prostu tanie jak barszcz. I tak Ale wydania, a... wpadnę ci w słowo, wydania poketowe są momentami zrobione ładniej niż te wydania właściwe bo, właściwe, bo one mają piękne, białe okładki i takie na czerwono stylizowane kartki, okay. także jakie się postawi na półce, to wyglądają pięknie. Ja kupiłam pakiet, jak dostałam pierwszą premię świąteczną w pracy, to był akurat taki czas kiedy ukazało się zaćmienie. I te pierwsze trzy części zmierzchu były sprzedawane właśnie w takim ładnym, tekturowym opakowaniu i wtedy, sobie, wtedy je sobie kupiłem. Dobrze, ale już... Wiesz co, ja nie wiem nawet też, czy nie mam pakietu, jak to wsadziłem w kartę gdzie stwierdziłem może kiedy. <grym> Nikt, Nigdy więcej. Znaczy, no, nie wiem w widzieć. końcu. No. E, ale e, tak kupiłem to, ja zetknąłem się trochę bliżej ze zmierzchem, e, ile to teraz będzie? Siedem lat temu bodajże, gdy byłem w Niemczech na Erasmusie. To był początek studiów magisterskich. Zapisałem się na seminarium o figurze wampira w literaturze i w filmie. I ja zresztą od tamtego momentu mam problem z autorką, z tym jak się zapisuje imię i nazwisko, bo to jest Stephanie Meyer. A ja po pierwsze cały czas... Robię z niej Stefani, nie wiem skąd się to drugie E tam wzięło, a do tego przez to, że jestem germanistą, to mam ochotę pisać Majer, nie, i tam nie wiem, M-E-I-E -E na przykład, czy coś, a to jest to Majer przez Y, jeszcze przez Y. Strasznie mnie to irytuje, bo cały czas piszę to źle, patrzę na to i tak myślę sobie, kurczę, inaczej się to pisało, muszę googlować, bo nigdy nie pamiętam. Teraz przed nagraniem zresztą też googlowałem. Ale wracając do Erasmusa, byłem w Niemczech, byłem na tym seminarium i to było tak zwane fertifung seminar takie już dość wymagające, tak pewnej wiedzy wyjściowej od uczestników. Zresztą ja tam musiałem napisać esej o gender studies, żeby w ogóle zostać przyjętym tak, na, na zajęcia. Tak to <głos> wyglądało, więc próg wejścia był wysoki i Wtedy czytałem fragmenty. Dostałem tam, nie wiem, kilkadziesiąt stron po niemiecku, też znalazłem sobie po angielsku i po polsku te fragmenty. Przeczytałem je we wszystkich językach. Ogólnie byłem zażenowany tym, jak to wygląda na karcie książki, tak, w literaturze. I też musiałem obejrzeć film. Oglądałem go na uniwersytecie późnym wieczorem z grupą kilkunastu niemieckich studentek. Studentek, które w większości były zafascynowane Edwardem. Byłem wtedy w Tybindze, w Niemczech Zachodnich. Film leciał z niemieckim dubbingiem. Do tego nie obejrzałem ostatnich kilkunastu minut, bo zamykano budynek i musieliśmy przerwać seans, więc... Będąc zażenowany już pierwowzłem literackim, musiałem oglądać film w towarzystwie Fanek, tak? Z niemieckim dubbingiem i nie zobaczyłem końcówki. W sensie siedziałem tam, nie wiem, półtorej godziny i nie wiedziałem, czym to się kończy. Więc jeżeli jakieś doświadczenie z mojego życia zasługuje na miano Epic Fail, no to na pewno ten seans. No i od tamtej pory y, unikałem. Znaczy, tak myślałem, żeby dokończyć kiedyś ten film, no bo chciałbym wiedzieć, do czego to prowadzi, tak? Ale jakoś do tej pory... Co się nie stało? No i dopiero teraz właśnie Bogusia mnie namówiła na książkę. Przesłuchałem audiobooka w interpretacji Anny Dereszowskiej. Anny, tak? Czy... Anny Dereszowskiej. Mhm. Mhm. Dobrze mówisz. No i właśnie, może przejdźmy do treści w końcu, bo to już nie wiem, kilkanaście minut nagrywamy. Siedemnastoletnia Izabella Swan przeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie Waszyngton i poznaje tajemniczego, przystojnego Edwarda Kalena. Chłopak ma nadludzkie zdolności. Nie można mu się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym samym siebie i swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje się bowiem, że zakochała się w wampirze. Du, du, du, du. Umówmy się, że Belli niebezpieczeństwo groziło już dużo, dużo wcześniej, ponieważ ta bohaterka to jest największa ciamajda, jaka tylko może pojawić się w literaturze. Gdyby kiedyś ktoś zrobił taki ranking najbardziej fightlapowatej i w ogóle nieogarniętej bohaterki, to uważam, że Bella miałaby spore szanse, żeby znaleźć się w pierwszej trójce, jeśli nie zgarnąć tę pierwszą zaszczytną lokatę. To w ogóle ja myślę, bardzo... że Bella mogłaby zająć są cztery tomy, więc pierwsze cztery miejsce. To jest śmieszna sprawa, bo jeszcze nigdy, przenigdy w moim życiu czytelnika dziwnych książek nie zdarzyło się coś takiego, co miało miejsce teraz, bo Szymaz już tam na fanpageu nekropolitana, nekropolitana czy Nekropolitanu? Zawsze na ostatnim. Nekropolitana chyba, chociaż ja też czasami chyba odmieniam przez U. No. Szymas na fanpageu nawiedzonego podcastu napisał, że musieliśmy. Ale obeszłeś. Wszystko to <laughs> Szymas na fanpage'u nawiedzonego podcastu napisała parę dni temu, że musieliśmy przełożyć termin nagrania, ponieważ miałam drobny wypadek z telefonem. Otóż okazuje się, że im więcej czytałam y, dziwnych przypadków y, y, Belliswan, tym bardziej się do niej up upodabniałam i okazało się, że nawet podczas takich niewinnych sytuacji jak zwiedzanie ruin zamku może się człowiekowi przytrafić coś dziwnego. Na przykład rzucenie swojego telefonu z dyktafonem i z całą masą różnych ważnych rzeczy do 2,5 metrowego dołu. I to jeszcze tak pechowo, że ekranik poszedł, także klątwa Belli działa i obejmuje swoim zasięgiem coraz to bardziej dziwne rejony. Ja się zaczynam obawiać. No ale tak już żarty żartami, ale najdziwniejsze w sumie w przygotowywaniu się do tego podcastu było to, jak dużo uwagi poświęcałam myśleniu o tych bohaterach w ogóle. Bo trzeba przyznać, że ja w sumie Zmierzch zapamiętałam jako książkę, w której dzieje się dużo, a teraz jak y, jestem już po tych kolejnych odczytaniach to jestem przerażona tym, jak bardzo nudna jest ta historia nie wiem czy Szymas miałeś y, tego typu odczucia jak ja bo mam, ja mam takie wrażenie, że przez trzy czwarte książki właściwie nie dzieje się nic, oni sobie chodzą gadają jakieś głupoty Bella się potyka, Edward ją ratuje y, ona gdzieś tam znowu ma jakieś dziwne swoje y, wynikające, nie wiadomo z czego wątpliwości. On próbuje ją uspokoić, ale też w taki sposób, że na przykład padają tam takie teksty pod tytułem Pomogę Ci, zawsze będziemy razem, ale nie powinnaś się do mnie zbliżać, bo jestem niebezpieczny. No, tego rodzaju absurdy. I takie pleplanie, gadanie i właściwie... To, co często czytelnicy i też recenzenci chwalą w przypadku tego pierwszego tomu, to ten element budowania się więzi pomiędzy Edwardem a Bellą. Ja tak sobie myślę, że to chyba czytaliśmy zupełnie inne książki, bo ja tutaj żadnej właśnie takiej romantycznej atmosfery nie odczuwam. To wszystko dzieje nudą i, i banałem. To teraz zbudowanie znaczy, co więzi, budowanie więzi to trochę absurd, bo ta więź tutaj po prostu się rodzi bardzo szybko. Ona jest stała przez całą książkę, tak? Więc nie widzę tutaj żadnej budowy, ale może po kolei. Zacznę od jeszcze czegoś zupełnie innego. Chciałbym zaznaczyć trzy rzeczy. Ja siadając do lektury, do odsłuchu, wiedziałem, że to będzie romans. Po drugie wiedziałem, że to będzie romans targetowany na młodszego odbiorcę, a po trzecie zdawałem sobie sprawę z tego, że ten wątek nadprzyrodzony miał po prostu w tamtych czasach, bo teraz to już wiadomo, zostało przeżarte przez popkulturę, ale w tamtych czasach miał wprowadzić odrobinę świeżości tak, do pewnego stopnia. Oczywiście można by zamienić Edwarda, znaczy wampira na po prostu jakiegoś, nie wiem, mafiozę czy innego szefa jakuzy po resocjalizacji. Yy, ma być niebezpieczny, majętny, potężny, silny i tyle, nie? Yy, no mhm. i ja z tego wszystkiego zdawałem sprawę. Yy, miałem więc konkretne oczekiwania, byłem świadomym czytelnikiem, nie osobą, która słyszała o tym, że to jest epicka, świetna książka i nagle się zawiodła, ale właśnie mimo tego, że oczekiwania były dość konkretne i właśnie zaniżone, to Nadal odczułem ogromny zawód i to mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałem, że po prostu trochę się pośmieję, nie troszkę może tam właśnie pomarudzę, ale że ogólnie jakoś to łyknę, tak, że przetrawię to wszystko, a ostatecznie bywało ciężko, tak. O zaletach może powiem później. Zacznę od tego, dlaczego się zawiodłem. Po pierwsze, ta fabuła jest strasznie łopatologiczna. Jest bardzo przewidywalna i na dłuższą metę dość nudna, bo książka jest zwyczajnie długa, za długa. To nie jest harlekin, którego można łyknąć w jedną noc tak szybciutko, mhm. tylko jednak no, dłużą się tego rozdziały. Do tego momentami całość jest fatalnie napisana. Ludzie mówią właśnie, że to jest grafomaństwo, no tak i nie, bo to nie jest tak, że cała książka jest strasznie grafomańska, ale mamy na przykład sceny akcji, w których momentami nie wiem, co się dzieje, po prostu nie rozumiem, co autorka opisuje, tak? gdzie są poszczególni bohaterowie. Dialogi to jest właśnie największa skaza tej powieści, bo e, dialogi... Czy ja no... mogę coś zacytować? Przepraszam, tak, czy ja mogę możesz. coś zacytować? Okej, okay. no to, to, to propos dialogów, to zaraz zrozumiecie, co Szymas miał na myśli. Przyrzekłem, że nie wypuszczę cię dziś wieczór z objęcia Ani na sekundę. Ach, to! No dobra, wybaczam ci. Dzięki, ale to jeszcze nie wszystko. Edward zmarszczył czoło. Czekałam. Cierpliwie. On użył wobec ciebie słowa śliczna, przypomniał mi w końcu. Zmarszczki na jego czole pogłębiły się. Biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj wyglądasz, to praktycznie obelga. Nawet piękna nie oddaje twojej urody. No, ale tutaj właśnie kontekst, to była scena na balu, gdzie Edward właśnie obiecał Belli, że jej nie odstąpi ani na krok, no ale podszedł inny chłopak zagadać, bo miał do niej sprawę, no i odstąpił. No i teraz ma wyrzuty sumienia w związku z tym. No słyszycie? To jest strasznie infantylne. Ale to, że to jest infantylne, to jeszcze byłbym w stanie jako taką łyknąć, bo po pierwsze, właśnie haglekin romans, a po drugie, starygotowany na młodzież. Nie tylko, że to, co mnie dobiło, to ta powtarzalność. Powtarzalność treści yy, i to nawet yy, chyba większa niż w kodzie Leonarda da Vinci, ale udana Brauna. To miało jako tako sens, bo powtarzano informacje związane ze skomplikowanymi, wielopoziomowymi zagadkami, twistami, teoriami spiskowymi i po prostu bez powtarzania pewnych elementów czytelnik, który odłożyłby książkę na półkę na jakiś czas, Myślę, że mógłby się pogubić, ale tutaj u, Maj, u Meyer, no, ona nieustannie wałkuje rzeczy, które są tak oczywiste i tak mdłe, bo to są właśnie takie infantylne wyznania, czy jakieś takie elementy fabuły oczywiste dla czytelnika, że głowa mała. I tutaj właśnie problemem jest w obu przypadkach Bella, bo książka jest przewidywalna głównie przez to, że nasza Główna bohaterka jest ślepa na masę faktów i gdy dochodzi do jakiegoś wniosku, to zazwyczaj ma to miejsce na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt stron po tym, jak czytelnik już sobie z czegoś zdaje sprawę i w związku z tym jej moment oświecenia jest, wypada żałośnie, tak, każdorazowo. Do tego właśnie no, najgorszym problemem tej książki, a być może i całej sagi, jest Bella Łabędź, nasza Marysia Zozanna. Ja się śmiałem na początku, tak, że jesteśmy nieustraszonymi pogrącami merysu, bo Bella ma w sobie coś z Berys z Mary Sue, z bery. <grym> ale właśnie takiego nietypowego, bo ona nie jest po prostu postacią wyidealizowaną, tak, aby się z nią identyfikować bez problemu. Nie jest też postacią taką stricte negatywną, przerysowaną, ale Została właśnie przekombinowana, przerysowana, tak, także głowa ma, ale w taki dziwaczny sposób, absurdalny. Ja tego nie rozumiałem przez długi, długi czas, bo Bella stała się w tej powieści życiową niedojdą, ale to taką niedojdą, że właśnie potyka się o własne nogi regularnie. I pomimo tego, że jest taką totalną niedorajdą i totalnym nieudacznikiem, to cieszy się tak ogromną popularnością jak Justin Bieber w swoich najlepszych latach. Naprawdę tutaj wszyscy ją ubóstwiają, cała młodzież, zresztą gości w dużej mierze też i nawet właśnie te idealne, przedwieczne istoty, którymi są wampiry. I to, ta kombinacja jest dla mnie niezrozumiała. To ja Po prostu byłem w szoku. Bella jest rozwydżoną w najlepszym wypadku, bo ja byłem przekonany na początku, że ona jest chora psychicznie. Po prostu w pewnym momencie ktoś powie, że była w zakładzie psychiatrycznym jakąś traumę, że był taki fragment wycięty z filmu po prostu, dlatego go nie kojarzyłem bo dziewczyna jest strasznie marudna i to w taki najgorszy możliwy niezwykle irytujący sposób a teraz ściskam pięści bo no, podam wam kilka przykładów sam początek, otwieracie książkę czytacie, że laska przyjeżdża przeprowadza się, przyjeżdża do tej nowej miejscowości i już na starcie ma problem z pogodą no i tak sobie myślicie serio? z pogodą? no ale okej okay. Jeszcze jesteśmy w stanie to zrozumieć. Wychowała się w ciepłym klimacie, jedzie w okolice, gdzie wciąż pada. No dobra, no głupota totalna, ale jest nastolatką, zrozumiemy, tak. No, okej, okay, przejmuje się tym, no bo może rzeczywiście lipa, taki deszczowy klimat to nic fajnego, ale przyjeżdża na miejsce, czy nawet jeszcze nie przyjeżdża już w samochodzie, czy coś ma że będzie dzielić z ojcem Łazienkę. Że w domu, w którym będzie mieszkała dwie osoby, będą miały dla siebie cały dom, ale jest tylko jedna łazienka. Jedna łazienka na dwie osoby i ona nazywa ją, bo ona jest narratorką, tak? Poznajemy świat z jej perspektywy. I nazywa ją naszą wspólną łazienką, żeby to podkreślić, tak? To nie jest jej łazienka, to jest nasza wspólna łazienka. Ja I <śmiech> autentycznie już na tym etapie to jest tam, nie wiem, któraś strona, nie wiem, nasta, yy, życzyłem jej, żeby dostała od życia łupnia, żeby dostała w tyłek i zaczęła doceniać to, co ma, bo naprawdę jak można narzekać na to, że się dzieli łazienkę z drugą osobą pod jednym dachem, jeszcze z ojcem, tak? Nie z jakimś tam kimś obcym. Yy, potem przybywa do szkoły i. To, to Mogę jest tylko właśnie... się wtrącić. Poczekaj, tak? bo. bo... Bella jest osobą rzeczywiście bardzo nijaką i to o czym mówisz z tą łazienką to właściwie to, to są takie typowe dylematy nastolatek. I ja byłabym w stanie to zaakceptować, gdyby ona była właśnie jedną z takich panienek, które na przykład spędzają poranne godziny na malowaniu się albo układaniu sobie włosów i przemierzaniu tam jakichś fajnych ciuchów przed, przed pójściem do szkoły. Tymczasem ona jest po prostu rany. Jedną z wielu dziewczyn zakłada jakieś tam jeansy, luźne kurtki. Włosy to właściwie tam, nie, nie ma chyba takiej sceny, w której byłoby wspomniane, że ona tam, znaczy w którym ona mówiłaby o sobie, że stałam przed lustrem i coś tam musiałam sobie, musiałam sobie ułożyć. Nie? Wręcz przeciwnie, jak już dochodzi do takiego momentu, kiedy Bella i Edward idą na bal, to ona się nawet czuje niezręcznie, będąc zrobioną, umalowaną i wystrojoną. Nie? To, to ona się tak... zawsze czuje niezręcznie. No, no ja. taka jest prawda. Ale słuchaj, ale nawet jakby była taką panienką, to ja bym rozumiał, gdyby to miało kontekst na zasadzie, że ona mhm. właśnie siedzi w tej łazience, ojciec się dobija, że jest jakiś konflikt tutaj i ona wtedy właśnie stwierdza, że no chciałaby mieć własną łazienkę, bez sensu jest to, że muszę ją dzielić z ojcem. Ale nie, ona po prostu jeszcze nawet nie dojechała tam chyba i już po prostu wyszukuje takie rzeczy z tyłka. Ja mam wrażenie, że ona naprawdę mogłaby nagodzić na absolutnie wszystko, bo jeszcze okej, okay, w tej łazience powiedzmy, że ja nie widzę w tym absolutnie żadnego problemu, ale też trudno jest w tym zobaczyć. Zobaczyć coś pozytywnego, tak jednoznacznie. Ale potem mamy masę scen, gdzie ona patrzy na coś, podaje jak gdyby zaletę tej sytuacji, a następnie obraca kota ogonem, stwierdza, że jest niezadowolona, właśnie przybywa do szkoły. Nie na przykład spogląda na listę lektur i mówi, że o, wszystko już czytałam. Dzięki temu będę miała mniej pracy. No i sobie myślisz, jako Fajnie. czytelniczka, tak. a ona po chwili zaraz, tak właśnie po kropce mówi, to oznacza mniej pracy, ale i nudę. Będę się nudziła przez cały rok. I ty tak, wiesz, łapiesz się za głowę i tak że co w ogóle? I ona tak narzeka na wszystko, na rzeczy właśnie, które na pierwszy rzut oka są pozytywne. Nasza Bella to jest Rysiek Ochucki z misia po prostu. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. No ona po prostu tak na każdym kroku. Uczniowie w szkole próbują być dla niej mili, tak? Pokazują jej drogę do sal, pytają jak jej się podoba w mieście, a ona wtedy Właśnie najpierw narzeka, tak, że ludzie traktują jak powietrze, a potem mówi, że ale wszyscy są tutaj wścibscy. Mm -hmm. mm -hmm. Nie wiem, ojciec się troszczy, kolega pomaga, Edward zwraca na nią uwagę, a ona dosłownie mówi, to jest cytat chyba jednak wolałam, gdy nie zwracano na mnie uwagi. No i sobie myślicie, no zdecyduj się krowo na granicy, tak, lewo albo prawo, a nie <śmiech> nie wiem, ta, ta lekcja biologii, tak. Kalen chce zmienić grupę na biologii, żeby nie siedzieć obok Belli, no bo Kalen ma problem, bo odczuwa głód, gdy ona jest w jego pobliżu. tak? No, nie chce jej jednak zamogdować, no bo coś o niej czuje. Mikro spoiler, no bo to się na samym początku wyjaśnia. No i Bella myśli sobie, coś musiało się zdarzyć, nim weszłam na zajęcia. Przecież nie mógł od tak zapałać do mnie nienawiścią. A ja już w tym momencie, to jest początek cały czas. Oj, Bella mógł, mógł zapałać do ciebie nienawiścią. <śmiech> bo autentycznie... <śmiech> <bo są śmiech> Wszyscy dojrzali, czy antypatię. te właśnie czują to samo, co Edward, też mają ochotę ją szczapić za, za, za włosy i potrząsnąć, ogarnij się kobieta. To czy ona ewidentnie ma jakiś problem z nawiązywaniem w ogóle kontaktów, bo od samego początku, jak już wylatuje z Phoenix, to, to wspomina, że zostawiła tamtą szkołę i właściwie miała tam niby jakichś kolegów, ale, ale i koleżanki, to, nie miała, i ale i to pip, nie miała, to nie byli tacy bliscy w ogóle znajomi. A tutaj nagle w tym małym, zapyziałym, tajemniczym Trochę forks staje się w ogóle gwiazdą szkoły. Nie jak to jest możliwe? Z takiej, no bo ja rozumiem, co autorka chciała przekazać. Nie? W momencie, kiedy jesteś jedną z wielu, właśnie taką typową, zakompleksioną, szarą trochę szarą myszką, no to zawsze może brzydkim, się pojawić. Brzydkim ktoś, kaczątkiem. Tak, zawsze może się pojawić ktoś, kto dostrzeże w tobie właśnie tego pięknego, czarującego łabędzia. Ale kurde. Te kawałszynki, bo to o chodzi o sounds <laughs> cool. <laughs> ale sobie. Nawet, nawet no. dla mnie, bo to tutaj Szymas troszeczkę właśnie się irytuje jakimiś takimi tutaj kobiecy, kobieco, kobiecymi typowo dylematami właśnie, czy on mnie lubi, czy nie, dlaczego spojrzał tak, a nie inaczej. bla, bla, bla. Nawet dla mnie z kobiecego punktu widzenia, to te niektóre dylematy są rzeczywiście naciągane i, i, i bezsensowne. Ale, um. Słuchaj, ale jeszcze wiesz, jeżeli to są dylematy, nie właśnie te, te pytania, te, te życie uczuciowe, to ja naprawdę to jestem w stanie zaakceptować. To jest medłe, to jest infantylne, ale no mm. tak to wygląda, tak z perspektywy młodzieży i to też nie tylko dziewczyn, bo faceci też mają takiego skminy, tego Boże, nie odpisana mi na SMS-a, co to oznacza, tak? No to oznacza, że nie wiem, nie przeczytała go, nie miała czasu, miała wyłączony telefon, ale nie człowiek, który myśli wtedy tysiąc rzeczy, tak? No to każdy młody człowiek, coś jakiego ma, zresztą dorości czasem też, ale tutaj właśnie to narzekanie na rzeczy pozytywne, tak, że nie wiem, mówi, że na pewno będzie odrzucona. Nie jest odrzucona narzeka, także nie jest odrzucona, mm. że że wolałaby być odrzucona. Nie wiem. Narzeka, że... No, na wszystko tak, co, co, co jej się udaje też, nie wiem, na samochód, także na pewno będzie beznadziejnie, samochód okazuje się w porządku, no, ale nadal mówi, że nie, no jest w porządku, no ale i tak mi się nie podoba. Do tego... znaczy, wiesz, ale ja tak sobie jeszcze myślę czasami, y, jak zastanawiam się nad tym, kim w ogóle jest Bella, to czasami odnoszę też wrażenie, że autorka chciała sprawić, że ta nasza siedemnastolatka będzie osobą na wskroś dojrzałą. Już ci tłumaczę, o co mi chodzi, bo y, przypatrując się Belli i takich y, y, takim różnym szkolnym sytuacją z, z jej udziałem i z sytuacją z jej życia rodzinnego, to ja czasami odnosiłam wrażenie, że ona jest rzeczywiście trochę ponad swój wiek, bo no, czyta te poważne książki, ewidentnie nie pasuje do otoczenia i nie czuje się komfortowo w otoczeniu swoich rówieśników jest opiekunką swoich rodziców. I wiesz, gotuje ojcu, wspomina tam kilka sytuacji, kiedy wiesz, to, to, to, to, to, ten moment jak jej mama dzwoni do niej, mhm. czy tam pisze maila tak. zapy zapytanie gdzie jest moja sukienka. Ej, no. no proszę cię. No, i mówi też poważniej w porównaniu do swoich znajomych ze szkoły. No to... Znaczy nie jest taką świegoczącą nastolatką, tak, która właśnie mm -hmm. też na chłopców reaguje trochę inaczej, ale to nadal, znaczy, bo to jest taka dojrzałość, ale też właśnie dojrzałość. Sztuczna. E, e, strasznie sztuczna i prawdopodobna. Jak, jak, tak jakby ją sobie wyobrażała może taka właśnie Bella, tak taka mm -hmm. e, dziewczynka, no ale e, kontynuując wątek tego, co mnie wkurza w to to, jak ona jest niewdzięczna i bezczelna. Przecież tutaj właśnie regularnie ludzie jej pomagają, wszyscy są dla niej mili e, i ona ich traktuje z pogardą, z wyższością. Ona, nie wiem, na przykład gdy chłopcy e, się zalecają, zapraszają ją na bal, to ona ich traktuje właśnie nie jak taka wredna dziewczyna z jakiejś amerykańskiej komedii, ale też w taki sposób, że ja trzeszczę zębami. Do tego mamy też w tej w miarę pierwszej części powieści sekwencję, gdzie Edward ratuje jej życie. I co się dzieje po tej scenie? Bella nie tylko nie dziękuje Edwardowi, uratował jej życie, przypomnę, ale jeszcze obrzuca go pytaniami i to w taki bezczelny, natrętny sposób, naprawdę denerwujący. Narzeka przy tym, że jest jej zimno, co to ma w ogóle, do czegokolwiek uratował jej życie, a ona zimno mi. No super, tak? Cieszę się, że żyjesz, a nie, że ma ludzi że jest ci zimno. I obraża się na niego. Ona wprost mówi, co zresztą pada bardzo często w dialogach, byłam na niego zła. No w sensie, za co? Że, że, że co? Że, o, laska wiesz, w tym szoku mówi, że Edwardzie, za szybko się pogorszałeś nie mogłeś tutaj stać. Bella... Nie, nie, nie. nie. nie, nie. To, co, to co ona robi z Edwardem w tej scenie to jest jeszcze nic w porównaniu z tym w jaki sposób trajkuje, traktuje Jacoba. To, ta, ta, ta, ta scena, hmm, tak. kiedy rozmawia z nim nad jeziorem, to ja po prostu tak czytałam to i miałam ochotę naprawdę wziąć tę laskę albo kurde tego Jacoba i powiedzieć facet, ogarnij się po prostu, ona jest taka bez nadziejna nadziei na znać, tam jakąś inną sympatyczną dziewczynę z tego swojego tam rezerwatu. A tato w ogóle. I ona tutaj jest strasznie nadęta. Ona tutaj o sobie tak, mówi, podwornie. że. poruszyłam perwiami i już miałam go w swojej mocy czy coś Okropne. takiego. To jest takie nawet momentami wulgarne, bo ten Jacob, umówmy się, że jest takim bohaterem, który pomimo tego, iż w pierwszej części pojawia się właściwie bardzo mało, to ja momentalnie mhm. zapałałam do niego sympatią i on to też sprawia właśnie takie wrażenie człowieka, który jest mm. troszeczkę, troszeczkę nieśmiały, troszeczkę zakłopotany, no bo tutaj przyjeżdża mm -hmm. dziewczyna z dużego miasta, on ją pamięta jako tam małą dziewczynkę, razem się bawili i ojcowie się znają, przyjaźnią, a tutaj on no chłopak ze wsi, w cudzysłowie i gdzie on tutaj może w ogóle jeszcze rozmawiać. Jeszcze Amerykanin, tak? Jeszcze razem no, Amerykanin, co tylko te kompleksy jego pogłębia, no i tutaj nagle taka, proszę bardzo, piękność i, on, i ona z nim rozmawia, i teraz jak, jak się zachować? Chciałbym zrobić jak najlepsze wrażenie. Tymczasem ona właśnie traktuje go z taką potworną pogardą. Nie do, no jak, nie to, do zaakceptowania. To jest takie jest no, <śmiech> z jej strony. Tak właśnie No nie do akceptacji. i. Tak jak wspomniałaś, nie? Bella regularnie jest na coś zła. Jej cechą charakterystyczną, czy cechami charakterystycznymi jest to, że A, ma problemy z równowagą, ciągle się przewraca. B, na wszystko narzeka. I C, regularnie pakuje się w kłopoty. Ale dobrze, cały czas się przewraca i non-stop o tym mówi. No bo wiesz, tam mhm. wymienialiśmy się w trakcie lektury z Szymasem od czasu do czasu SMS-ami, czy tam pisaliśmy do siebie prywatnie, i wytykali, wytykaliśmy sobie różne właśnie kupawki, na które, które nam się napatoczyły w trakcie lektury. I ona rzeczywiście, Rzeczywiście mówi, że tak. Zaczęłam grać z koleżankami w koszykówkę, czy tam w siatkówkę, a one sobie nie zdawały sprawy, że jestem zagrożeniem dla otoczenia. Tak. I potem mówi, że znowu właśnie grała i że tym razem tylko raz uderzyła kogoś rakietą, czy piłką, czy coś tam. I za każdym razem właśnie to nam to w ten sposób. Tak, Zupra, ale tak sobie dziewczyna. myślisz, ale, bo, bo, no to jest niemożliwe, tak, można być łapą na WF-ie, no ale nie wierzę, że można przypadkiem przywalić komuś kilka razy rakietą w tym meczu czy coś, w sensie, no rozumiem tam raz kiedyś czy coś, ale no, no jak to, gdzie ona stała w ogóle, Co, jak ona to zrobiła, no, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić nawet i nie, nie jestem w stanie sympatyzować z taką jednostką, nawet w świecie fikcji to jest największy problem, bo ona jest tutaj narratorem pierwszoosobowym, a ja nie jestem w stanie z nią sympatyzować, Apatyzować. Powinieneś ją polubić, powinieneś wczuwać się w jej wątpliwości, powinieneś razem z nią ja wiem, w chwilach jakiegoś zwątpienia albo jak już tam w tej końcowej fazie książki Belli grozi niebezpieczeństwo, no to powinniśmy się bać razem z nią i trzymać kciuki, żeby przeżyła. Tymczasem ja miałam nadzieję, że ten, ten potwór ją rozszarpie i będzie w końcu spokój. <śmiech> mm, ale właśnie, wiesz, można się śmiać, ale to, to jest ważne pytanie, nie? Dlaczego niektórzy jednak jakoś tam empatyzują z Bellą. No i ja tutaj w tym miejscu może zacytuję, ja ci wklejałem ten fragment wcześniej, mm -hmm. fragment mojego artykułu z książki Kobieca strona popkultury, wydanej przez Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej Trickster. Ja pisałem artykuł o Igrzyskach Śmierci i o postaci Ketnis, ale tam w pewnym kontekście też powołałem się na książkę bodajże Grażyny lasoń kochańskiej, Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny. Słupsk z 12 strony 188, 192. Gdybyście I chcieli poczytać. Tak, i, znaczy ten artykuł jest dostępny za darmo w sieci, bo wszystkie publikacje Trickstera są dostępne za darmo, więc możecie sobie to bez problemu znaleźć. No i tam właśnie parafrazowałem ten artykuł pani Lasoni Kochańskiej i może właśnie to przeczytam po prostu. Chociaż zasadne jest stwierdzenie, że zarówno zmierzch, jak i igrzyska śmierci wyróżniają wkraczające w dorosłość główne bohaterki, to jest Bella i Ketnis, to należy przy tym podkreślić, że kreacje obu tych postaci są skrajnie różne. Bella od pierwszych stron powieści sprawia wrażenie osoby niepoważnej, słabej, biernej i zależnej od innych. Jej ukochany, wampir Edward, charakteryzuje się zaś sprawnością fizyczną, zdrowiem, urodą i władzą. Utwór odtwarza stereotypy płci charakterystyczne dla pierwszej połowy XX wieku. Zdaniem Grażyny -Kochańskiej jest kochańskiej jest to jednak atrakcyjne dla młodych czytelniczek, które postrzegają bohaterkę, a z nią i siebie, przez pryzmat pożądania męskiego protagonisty i w oparciu o nie budują poczucie własnej wartości. Jak zauważa badaczka... Bycie w centrum męskiej uwagi zaspokaja charakterystyczny dla dorastających dziewcząt narcyzm. Obecna, yy, obecna w utworze Topika Pięknej i Bestii pozwala uzyskać Belli pełną podmiotowość dopiero po przemianie w bestię. No i przypadek Ketnis to już tam dotyczy i śmierci. No jak słyszycie, tak? Bycie w centrum męskiej uwagi zaspokaja charakterystyczny dla dorastających dziewcząt narcyzm. To jest cytat z Rasań Kochańskiej. No i rzeczywiście to ma trochę sensu, nie? że bohaterka jest niby do bani. Jest, no, tak jak tutaj czytałem, tak niepoważna, słaba, biegna, zależna od innych, ale przez to, że jest pożądana przez tego właśnie błędnego rycerza, do tego właśnie z jednej strony błędnego rycerza, bo Edward teraz symbolizuje wszystko, co dobre, tak? On jest pozytywną postacią, ale jednak ma tę swoją mroczną stronę duszy, jest też tą bestią, potworem. No to, to rzeczywiście może fascynować w sumie Młode czytelniczki. Właśnie, no nie no wiem, właśnie. No, może ty coś powiedz. Może porozmawiamy trochę o Edwardzie w sumie, bo to, co najbardziej zwróciło moją uwagę, kiedy właściwie usłyszałam po raz pierwszy na temat zmierzchu i tego, jak ogromne emocje ta seria książek i później już filmów wzbudzała, to ucieszyłam się bardzo, że będziemy mieli tutaj po raz kolejny Wampira, postać wampira, zupełnie przetworzoną, bo tak jak Szymas na początku stwierdził, to Saka Zmierzch miała w popkulturę troszeczkę tej właśnie świeżości wprowadzić. Ja wyobrażałam sobie właśnie taką miłosną historię, ale coś na pograniczu po trochę wywiadu z wampirem, a trochę jakichś takich lepszych, romantycznych opowieści. Tymczasem Edward jest dla mnie postacią no właśnie, jakby to dobrze powiedzieć, e, strasznie skopaną, bo mm, wiem, że autorce zależało na tym, żeby powiedzieć coś nowego, e, no ale stworzyła wampira, który jest na diecie, wampira, który m, pije krew zwierząt, czyli właściwie m, zamiast budować coś nowego, powołała się po raz kolejny na schematy, klisze fabularne, które już wcześniej były zaprezentowane w innych opowieściach wampirycznych. Jest czarujący, no to oczywiste, wszystkie wampiry mają w sobie coś takiego niesamowitego, takiego urok, co, tak. taki urok, mhm. który potrafi te ofiary zwabić właśnie i, i pozbawić woli. Potrafi czytać w myślach, ale tak zastanawiam się, bo Edward wielokrotnie narzeka, że myśli Belli są dla niego nieodgadnione. Tak w paru momentach w książce przyszło mi do głowy to, że Bella może po prostu nie myśli, dlatego Edward nie ma co, co czytać. Wow, po wow. po prostu. Jest, jest silny, nigdy nie śpi, a marnuje swoją wieczność na obserwowanie nijakie. Takiej gąski w jej jakichś tam bardzo intymnych i prywatnych sytuacjach podczas, nie wiem, yy, przewracania się w łóżku, gdy śnią jej się koszmary. To znaczy, oczywiście to jest romantyczne w, w pewnym ujęciu i to potrafi czytelniczkę za serce złapać, ale mnie jednak nie do końca, nie do końca przekonało. Co mi się podoba w kreacji Edwarda to... Yy, Zaprezentowanie przynależności do grupy, bo w przeciwieństwie do Belli, która tego swojego tatę tak traktuje, właściwie w bardzo nieokreślony sposób, to ma Jego takie... to mogło nie być w gruncie rzeczy. Tak, nie? To to jest, to, jest, to, tak, to jest bohater, rolę. który gdzieś tam się pojawia. On właściwie, jego rola ogranicza się do tego, że je, chodzi do pracy. Je, Właśnie to je jest takie piwa. pojawiam się i znikam tak, i znikam i znikam, tak. bo na początku jeszcze tam troszkę jest no na pierwszym, znaczy na pierwszym planie w sensie no jest obecny, mhm. ale potem jego rola ogranicza się dosłownie do tego, że on wyjeżdża tak, cały czas mhm. jest powiedziane, że on wyjeżdża i Bella w związku z tym może zrobić to i tamto bo nie ma ojca. Tak, ona tylko właściwie wyczekuje tego momentu i modli się o to, żeby Charlie, w ogóle Charlie, nie, nie tato, w, więzi mhm. właściwie tutaj na, na tej linii córka, ojciec nie ma żadnej. To też no. mnie wkurzało, bo to było nieuzasadnione za bardzo, tak? Tak, tak. Bo to On matka tak, że... właśnie zdradziła i tak dalej, w sensie to, i niby właśnie ten kontakt był dobry, a zarazem taki jakiś suchy, yy, yy, pośredni, no. Tak i w tym momencie pojawia się kilka scen, w których Edward opowiada o tym, jak to się stało, że został wampirem i o tym, jak układają się jego rodzinne y, relacje z kalenami, y, z, z jego przybranym rodzeństwem i, i rodzicami. I odniosłam wrażenie, że te relacje są w sumie bardzo dobrze zaprezentowany, bo to, bo myślę sobie, że te wampiry są bardzo rodzinne, momentami nawet bardziej e, ludzkie w tych swoich, e, w, te, w tych swoich uczuciach niż, niż, niż właśnie tabella. Zamknięta grupa, oni właściwie Lubią spędzać z sobą czas. Mam, mam takie wrażenie, że y, wieczność może im upływać na wspólnych pogaduchach i y, wyprawie na polowania na przykład. Nie potrzebują innych osób. I to y, z jednej strony jest to wytłumaczone tym, że no, jesteśmy wampirami, y, nie możemy dopuścić do naszego środowiska tutaj nie, nikogo więcej. Ale jednocześnie y, mam Poczucie takiej zdrowej, fajnej relacji. Nie wiem, czy ty też tak myślisz o Kalenach? Jak w ogóle odebrałeś mhm. tych bohaterów? Znaczy, dla mnie, jeżeli coś tutaj jest zaletą, to właśnie rodzina Kalenów przede wszystkim i po części Edward też. Znaczy, umówmy się, poziom ogólny tej powieści jest dość niski, więc też nie trudno, żeby coś się wybiło, ale moim zdaniem postać Edwarda ma jakiś potencjał. Bella, Bella go nie ma po prostu ja w Belli nie widzę autentycznie ani promienia nadziei, ani nie wiem, jednej tysięcznej czegoś pozytywnego, tak? A Edward... Hmm, no, Bedwar, e, e, Meyer na. Meier wykorzystała jego wampiryczną naturę, by stworzyć coś troszkę ciekawszego od takiego zwyczajnego, czarnego rycerza, który przeszedł na stronę dobra i teraz jest paladynem, błędnym rycerzem krążącym po okolicy. Edward ma przeszłość, tak? To jest bohater ze stosunkowo też ciekawym. No, też no schematycznym, ale jednak ciekawym backstory. Aha. Jest to bohater z pewnymi rozterkami, który musi podejmować różne decyzje. Tak jak Bella, że ona po prostu raz powiedziała, że świat jest B, a ja kocham Edwarda i kropka, i to się nie zmienia przez te ileś tam set stron. To tak Edward troszkę tam musi porozkminiać różne sprawy. Jest stosunkowo rozsądny, potwornie, potwornie cierpliwy. Po wielu scenach, ja wybuchałem po prostu. Ja słuchałem tej powieści często gdzieś tam w drodze i czasami naprawdę właśnie, nie wiem, robiłem zakupy w Lidlu, czy jechałem komunikacją miejską po Łodzi i w którymś momencie, wiesz, łapałem się za głowę, zatrzymywałem się w miejscu, gdzie stałem i robiłem coś takiego co? W i dosłownie było po mnie widać, że takie, wiesz, no mi kipi w tym momencie. Chociaż wiesz, my, my tak chwalimy, chwalimy tego Edwarda, ale na początku to można sobie różne rzeczy na jego temat pomyśleć, bo sposób, w jaki traktuje Belle i te wszystkie właśnie momenty na lekcjach biologii takie jakieś miny, które ten Edward tam robi, zaciskanie pięści takie jakieś właśnie wzdrygiwanie się na jej widok, czy tam pod wpływem jej zapachu, no to to można by sobie pomyśleć, który taki mały, szkolny prześladowca, nie? Ale właśnie to jest w miarę ciekawe, nie? Że on, on jest, nie jest jednowymiarowy jako wampir i jako po prostu bohater. I ja byłem w stanie go zrozumieć i sympatyzować. A godzina Kalenów to w ogóle jest taka niemała e, galeria intrygujących postaci. E, no, i, znaczy, Ja mam wrażenie, że w ogóle potencjał wszystkiego tutaj smaknowano, także i Kalenów. Mhm. Bo Meier ich za bardzo upraszcza i w pewnym momencie e, oni też mają właśnie wszyscy swoje backstory. Tak wszyscy mają o każdej z tych postaci można by coś powiedzieć, ale Meyer jednocześnie pokazuje nam trochę szerszy obraz tej rodziny, a potem mam wrażenie, że bardzo konsekwentnie upraszcza ten obraz i stara się, aby czytelnik po prostu każdego bohatera tutaj, każdego mhm. Kalena zapamiętał jako dwie, trzy cechy charakterystyczne. Tak, czy nie wiem, moc specjalna, jedna cecha charakteru i lubi albo nie lubi Belle, bo jest taki moment, że naprawdę nawet to są te momenty, które mi się najprzyjemniej czytało, mam wrażenie. Te dotyczące przeszłości Kalenów, te jakieś tam ich wewnętrzne spory, sympatie, antypatie, ale to zostaje bardzo spłycone w pewnym momencie, jak gdyby Meyer sama zapomniała o tym albo stwierdziła, że nie będę komplikować już tutaj tych relacji, tylko tych bohaterów właśnie przedstawię tak trzema maśnięciami pędzla i tyle. Tak, szkoda, e, że się... oni są zdefiniowani właśnie na zasadzie jednej jakiejś tutaj określającej ich cechy. W ogóle chciałabym się też odnieść do tego, bo nie trudno sobie wyobrazić, że skoro mm, będąc człowiekiem jesteśmy jacyś, to w momencie, kiedy przeobrażamy się w wampira, zyskujemy a oczywiście jakieś tutaj wspaniałe, nadprzyrodzone cechy, które sprawiają, że jesteśmy nie tylko dobrym drapieżnikiem, ale też i wyjątkowym przedstawicielem swojego gatunku. I co mnie najbardziej wkurzyło, bo tutaj w, w zmierzchu jest wspomnian, są wspomniane właśnie te wyjątkowe zdolności każdego z kalenów. Znalazłam nawet fragment dotyczący tego i jest tak, wspomniane, że Emmet jest silny, Rosalie jest wytrwała, Jazz potrafi oddziaływać myślami na otoczenie i sprawiać, że otaczający go ludzie robią to, co chce. No Edward jest szybki i wyjątkowo silny. I czyta w myślach. I czyta w myślach. Natomiast najciekawszy bohater z całej tej rodziny, czyli dr Kallen, ma współczucia. Co to za wyjątkowa cecha? Współczucie, czym się objawa współczucie doktora, doktora Kalena. A jeszcze jego partnerka Esme ma wielkie serce. No, to... no i to jeszcze było tak śmiesznie nie, bo już tak, widać tak. E, duży dysonans między tym, że e, nie wiem, jedna bohaterka przewiduje przyszłość, przyszłość. Tak, e, drugi bohater potrafi wpływać na stan psychofizyczny e, ludzi wokoło, mm -hmm. e, a kolejna postać jest silna. No to, no to... Okay. <laughs> <laughs> <Po prostu. laughs> to się nazywa być wczepku rodzony. Jesteś silny. I ja też tak jako wampir, gdzie wszystkie wampiry są super silne, tak? I potężne, więc to jest tak naprawdę... Ja wiem. tak sobie później pomyślałam, że bo dr Kallen właściwie bardzo ta jego cała backstory bardzo mnie wzruszyła, bo to jest osoba, która została ugryziona przez wampira. W ogóle był synem jakiegoś pastora który walczył z wampirami, wilkołakami, bronił okolicy przed właśnie różnymi takimi potworami. A on został ukąszony i przez trzy dni e, gdzieś tam w stercie gnijących ziemniaków e, przeobrażał się w wampira, e, nie zdając sobie właściwie z tego sprawy. I tak e, przyszło mi na myśl, że gdybym się ocknęła jako Dziecie Nocy i uzmysłowiła sobie, że moim największą tą zdobytą zdolnością e, mnie jako nowego wampira jest współczucie, to chyba bym się wściekła. Hmm. <laughs> To ale właśnie, no i widzisz, czyli już pokazujemy, że ten potencjał został zmarnowany, tak, bo można było wymyślić coś innego, jednak, aby każda z tych postaci była bardziej fascynująca, tylko też, żeby nie przesadzić, tak, żeby nie wyszło na to, że są wszyscy wszechpotężni, no, wystarczyło usiąść i pomyśleć, ale tutaj pani Meyer się nie chciało i do tego właśnie to okrajanie potencjału świadome mnie irytuje i też... No mamy tutaj różne głupoty, bo dużo osób, wszyscy praktycznie, tak cały fandom śmieje się z tego, że wampiry tutaj błyszczą w słońcu, tak, mm -hmm. że są jak posypane brokatem, jeszcze film potem yy, jak gdyby zmultiplikował ten hejt na błyszczenie w słońcu, ale dla mnie to, to nie jest nic ani pozytywnego, ani negatywnego, to jest coś, co jestem w stanie zrozumieć od, od taka genetyczna przypadłość, to jest coś w stylu, nie wiem, nie ma cienia, nie widać go w lustrze, świeci w słońcu, no co za różnica tak naprawdę, nie? No to da się moim zdaniem zaakceptować, ale mamy też takie jakieś rzeczy zupełnie absurdalne, jak na przykład to, że wampiry u Meyer chodzą krokiem modelek. Wszystkie. O, one nie chodzą normalnie. One poruszają się jak modelki. Niech mi ktoś wyjaśni to, tak? Przeszkadza wam błyszczenie, a nie przeszkadza wam to, że oni chodzą jak po wybiegu? No jaki to ma sens? No to, to nie ma. To jest po prostu głupota nad głupoty. Jakaś... I to właśnie ja nawet nie jestem w stanie zrozumieć, co się działo w głowie autorki, gdy to pisała. No, bo tak... Znaczy wiesz, Szymon, ja jestem w stanie zrozumieć, bo ona od samego początku tworzy rodzinę Kalenów jako taki krąg zamknięty właśnie. tę grupę ludzi, do których nikt inny nie ma nie ma dostępu i to, że oni się tak poruszają i są właśnie tacy wyjątkowi, piękni i jednocześnie tacy odcięci od otoczenia, no to potęguje to, jak bardzo nie pasują do otaczającej ich rzeczywistości. Nie? Tutaj chodzi no tak, o to, że nie chodzą, potrzebują no naprawdę... ludzi. tak jesteśmy, jesteśmy wampirami, jesteśmy ponad, ponad ludzi, nie? na których powinniśmy polować, a tego nie robimy, bo, bo mamy inny kodeks moralny i dużą siłę woli. No, to... no ale właśnie nie, ja dla mnie to jest wyssane z palca i bez sensu. I do tego też momentami autorka nie jest konsekwentna, bo właśnie oni niby nie chcą się rzucać w oczy, ale mamy kwestię tych samochodów, tak, no, każdy z kalenów, jak ma auto, to po prostu takie, że szczęka opada Szymon, i jak od... próżność, próżność. Jesteśmy wieczni, coś nam się od życia należy przecież. No tak, ale wiesz, mamy właśnie, czasem to, to, to jest nawet, jakoś tam w fabule się pojawia, że tak, no ale to mówicie, że się ukrywacie, nie chcecie się rzucać w oczy, a ten samochód, no wiesz, ona lubi szybkie samochody, no to wiesz, to jest takie tłumaczenie w stylu, nawet nie jestem w stanie znaleźć porównania, serio, mój mózg się blokuje w tym momencie i do tego, co ja mówiłem o zaletach, to tutaj są ciekawsze sceny, czy wątki co do scen, to na przykład mecz baseballu. to w sumie było takie w miarę ciekawe, nietypowe, świeże. I Myślałam, co do że będziesz wątku... hejtował tę scenę, bardzo przepraszam. Myślałam, tak. że, będziesz, że będziesz narzekał, że autorka sobie tutaj po, pofolgowała, bo w filmie to wygląda źle. Umówmy się, że... Nie pamiętam. czy Pamiętam, że to było w filmie, ale wiesz, no to wtedy, mm -hmm. to, było, to było jakieś no, później wieczór, tam, nie wiem, 21 po całym mm -hmm. dniu zajęć. I to była też jedna z ostatnich scen, które widziałem, <laughs> więc ja już wtedy nie miałem siły się złościć na tę scenę, co po prostu tak czym to się skończy? Boże, czemu ja tu tutaj siedziałem przez półtorej godziny, nawet nie wiem. Ale nie, tutaj wiesz, w książce, że to też jest, wiesz, no, infantylne, ale przynajmniej coś takiego, wiesz, świeżego. No, nie, nie widziałem tego nigdzie wcześniej, tak, żeby wampiry właśnie uprawiały sport, korzystając ze swoich tych nadludzkich mocy, co jest też uwspółcześnieniem tego mitu, takie w miarę w porządku. Mamy też ten wątek że jedna z Kalenów nie wie, jak stała się wampirem. I to się tutaj wyjaśnia w pewnym momencie. O, to jest, okay, świetne. To jest Ale to jest z grubymi nieśmieszytem też strasznie. Nie taki mhm. przypadek, że akurat teraz na siebie trafiają. Och, ach, ale, mhm. ale jak się o tym dowiadujemy, to to jest chyba jedyny autentyczny szok w tej powieści. Jedyny taki zwrot akcji, który mnie naprawdę zaskoczył i przy którym postawiłbym okejkę. Okay Co wcale Przeczy... nie tłumaczy, że... Wpadam ci znowu słowo. Co wcale nie sprawia, że argumentacja Jamesa staje się logiczna nie No nie, absolutnie. I nawet jeżeli mamy coś tutaj takiego ciut lepszego, to nadal psuje to narracja Belli, bo nie wiem, ten mecz widziany oczami Belli no tak średnio działał, dopiero gdy ja sobie to sam zacząłem wyobrażać bardziej i tak trochę, wiesz, słuchałem ją jednym uchem, a mój mózg się skupiał na tym, jakby to mogło właśnie wyglądać, to się zacząłem cieszyć tą sceną i mamy tutaj masę takich momentów, że Scena mogłaby być neutralna albo w porządku, ale przez to, jak Bella ją prezentuje, przez to ciągłe marudzenie, no to ja nie mogłem tego zdzierżyć, tylko Czyli widzisz, krytykujesz coś, co właściwie powinno być największą siłą całej tej powieści, bo w momencie, kiedy mamy narrację pierwszoosobową, kiedy obserwujemy świat z punktu widzenia jakiegoś narzuconego nam przez autora, bohatera, to my powinniśmy się tym cieszyć, my powinniśmy czerpać radość z tego, że odbieramy, odbieramy sytuację z punktu widzenia właśnie tej, tej, tej konkretnej osoby i też powinno to bardzo wpływać na to, jak my mm, będziemy się odnajdywać w późniejszych sytuacjach razem z tym bohaterem, bo im bardziej hmm. poznajemy go, im więcej czasu spędzamy z jego myślami, no to mm, powinniśmy się lepiej z nim y, umieć ut ut utożsamić, jakoś tak właśnie zempatyzować. Tymczasem no tutaj Problemem też jest w zmierzchu to, że większość bohaterów jest niestety przedstawiona jako osoby bardzo niedojrzałe i często sprawiające wrażenie nieporadnych życiowo. Bohaterowie na przykład towarzyszący Berli w szkole są wprowadzeni w sumie nie wiem po co oni też pojawiają się, znikają. Tutaj w centrum jakby całej tej historii jest Edward i Bella, ale dla mnie z punktu widzenia czytelnika to jednak trochę za mało. Ja chciałabym widzieć ten świat bardziej, bo jak już po raz siedemdziesiąty czytam, jakie to oni mają dylematy i że Edward się boi, że Belle straci, a ona się boi, że ją zostawi i w ogóle, to to już mnie zaczyna męczyć i, i, i chciałabym faktycznie coś coś więcej. Oni w sumie, będąc razem, powinni mieć czytelnikowi do zaoferowania dużo, a odnoszę takie wrażenie, że nie mają właściwie nic oprócz tych jakichś tam głupich, powtarzających się, napisanych językiem, rodem z Harlequina, wyznań miłości, które właściwie po, po, jak się je czyta po raz któryś już, to nie robią żadnego wrażenia. Mhm, ale to też w dużej mierze wynika z tego, że właśnie Bella jest taka ograniczona umysłowo, że do niej wiele rzeczy nie dociera i przez to... Znaczy Edward też nie jest pisany jakoś bardzo dobrze, ale hmm. on momentami jak gdyby próbuje pchnąć rozmowę do przodu na jakieś nowe tory, a Bella wtedy nie rozumie. tak I to jest nawet pada wprost, że ona nie rozumiała czegoś, on niej musi coś tłumaczyć. Przez to mamy tę nieustanną powtarzalność tych wszystkich rzeczy, że on jest niebezpieczny, bo on jest głodny, on chce ją wypić, bo ona ma specyfikację zapach, no ale w sumie to ją A ja polubił. mam czasami wrażenie, że Bella w ogóle zapomina, bo to jak Edward jej po raz dwudziesty mówi w kółko to samo, no to tak sobie myślę, dobra, dziewczyna jest zaślepiona, bo jest zafascynowana, jest zakochana, on też ma przecież tę umiejętność, jakby, jak to ona określa, mącenia jej w głowie, mącenia jej w myślach. No tak, to no, też brzmi tak fatalnie, pierwszy raz jeszcze okej, okay, ale za dziesiątym, czy coś tak, tak. z olaska. laska... Zdolność mącenia ci w głowie, w ogóle w czym ma tam mącić, tam pusto jest, pustka. Tak, ale odnoszę czasami wrażenie, że pomimo tego, iż Bella ma do powiedzenia całą masę rzeczy, to tak właściwie nie mówi nam nic, bo ta książka ma 412 bodajże stron i ja myślę sobie, że właściwie to jakby z niej wyciąć, Powiedzmy tak więcej niż połowę, to nic byśmy nie stracili. Co więcej, jakby z niej wyciąć wampira, to też zostałaby chyba taka, taka zła jak jak jest, bo ten, ten wampir jako A Znaczy element... właśnie byłaby jeszcze gorsza, jeszcze gorsza, bo ten wampir, bo zobacz, gdyby wyciąć wampira, na przykład zamienić go właśnie na jakiegoś byłego przestępcę, na przykład tak kogoś, kto był zły i zamienił się w dobrego, nie? I cały czas ma tę władzę, siłę, może być niebezpieczny, ale jednak niby teraz działa po stronie dobra, mm. no to nawet byśmy nie mieli tych rzeczy ciekawszych w stylu, nie wiem, tego biegania po lesie, meczu, tych twistów, właśnie tego backstory, tylko to by było już wtedy takie mm. do, naprawdę do pożygu nudne, infantylne, a tak to przynajmniej jest cokolwiek, co może odwrócić twoją uwagę od tego, że ta, książka ta jest bohaterka zła. jest pusta. Mhm. No. Znaczy, ja też rozumiem, że ona ma być trochę taka bez właściwości, żeby każdy mógł się z nią utożsamiać tak? i czuć się tym obiektem pożądania silnego, właśnie bogatego, cudownego, przystojnego mężczyzny, ale no, ja czasami jestem przerażona. Trochę. Tak, ja czasami jestem przerażona tym, że uzmysławiam sobie podczas czytania takich książek, że jestem <śmiech> nie jestem ani za grosz romantyczna, no bo tutaj popatrz. Mamy przecież taki schemat typowy dla romansów i dla tych właśnie opowieści takich, które mają czytelniczką niektóre... Miłość od pierwszego, wejrzenia, od pierwszego wejrzenia, ale pierwszego nie mogą wejrzenia. być ze sobą, bo... Tak, tak, tak, tak. A ja tymczasem nic nie czuję. Może to wynika z faktu, że jest to ewidentnie powieść skierowana do młodego czytelnika, a może po prostu to jest źle napisane, jest nijakie, infantylne i to jest właśnie najbardziej przerażające. Hmm. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że Bella jest wzorem dla tych wszystkich nastolatek, bo mm, troszeczkę mm, czytałam różnych opinii w internecie i tam wielokrotnie czytelniczki z Mieszku pisały, jak bardzo odnalazły siebie w tym, jaka jest Bella. Jestem przerażona. Jeśli y, tego typu cechy nas definiują, to to można tylko wzdychać. Ale wiesz co? Teraz tak pomyślałam, a może to działa na tej zasadzie, że y Empatyzując z Bellą, tak, wchodząc w jej skórę, z jednej strony czujesz się tą e, adorowaną e, dziewczyną, tak, która znalazła tego swojego idealnego mężczyznę, który właśnie zrobi dla niej wszystko, ale jednocześnie, gdy czytasz, jaka e, Bella jest e, na co dzień, jaka z niej właśnie nie Ci Majda, to myślisz sobie, ha, ja jestem od niej lepsza. Więc ja tym bardziej właśnie mogłabym skraść serce takiego Edwarda i być z nią szczęśliwa, bo Bella to przecież no jednak krytynka, tak? A ja jestem mądrzejsza, ładniejsza, właśnie sprytniejsza. Ja się nie potykam o własne nogi na każdym kroku. Ja sobie nie, wiem, nie radzę na wf no, ale nie, nie biję ludzi rakietami po głowie. I w sensie, wiesz, jeszcze możesz sobie podbudować ocenę może w ten sposób. Ja, ale wiesz, ja nie żartuję. Mówię serio, poważnie teraz. Ty się śmiejesz, kurczę, cały czas. Ja się śmieję no. z tej rakiety. Ale skoro, <śmiech> skoro już weszliśmy na ten, ten temat relacji damsko-męskich, to zadam bardzo ważne pytanie. Kogo byś wybrał, gdybyś był Bellą? Ja już masa pytałam o to wcześniej, ale mnie zbył, stwierdził, że mam zostawić takie pytania na nagrania, więc panie Szymonie, czy wybrałby pan Edwarda, czy jednak Jacoba? Mm -hmm. Ja bym był chyba single. <laughs> Czy znaczy, nie, no zobacz, bo. Tak, w takim Jacob świecie to wiesz, kto wie, czy to nie byłoby dobre rozwiązanie. Ale tam jest dużo chłopaków fajnych w szkole, to bym sobie kogoś znalazł. Bo Jacob w, tym, w tej książce, w tej pierwszej powieści praktycznie nie istnieje. On, jeżeli się pojawia, to zawsze tylko z tym swoim ojcem. Tak na zasadzie, o przyjechał wujek i z nim przyjechał Jacob. Tam raz się pojawia na takiej imprezie młodzieżowej po prostu. Ale właśnie jest nieśmiały, jest troszkę naiwny, jest wykorzystywany przez Bellę. Też nie ma zbyt wielu pozytywnych cech, nie ma czym nas zaintrygować za bardzo, więc jest y, troszkę nijaki, ale znowu Edward, ja w ogóle nie, kupię, nie kupuję tego, że on jest. Znaczy, rozumiem, że on ma te wszystkie cechy władza, siła, pieniądze, tak niby super przystojny i tak y, dalej. Ale ja tego do końca tak nie widzę. On jest dla mnie gościem, który urodził y, się w 1901 roku, tak więc ma mhm. już ponad 100 lat. On się przemienił wprawdzie w 1918, czyli miał ile, 17 lat. 17 lat. Y, czyli jak gdyby cały czas ma 17 lat. Ale y, on umysłowo powinien być tak Być człowiekiem, który przeżył bardzo dużo. Jest niezwykle inteligentny, oczytany. Wszystko ze szkoły to powinien już znać na pamięć, no bo powtarza to regularnie tam w cyklu, nie wiem, dziesięcioletnim. No a to, jaki on tutaj jest, no wiesz, no to nie chcę być jakimś intelektualnym gerontofilem, to po pierwsze. Więc mnie nie pociąga. Po drugie, to, że Edward nie jest tak dojrzały, jak powinien być z tymi, rocz, z tymi stuletnimi doświadczeniami, też sprawia, że jest dla mnie nie atrakcyjny, no bo to jak jakiś upośledzony też musi być, skoro żyje 100 lat i zachowuje się tylko trochę bardziej dojrzale niż reszta nastolatków w szkole. Oj, tam czapiasz się, przecież to jest element przystosowania się do otoczenia. Wampiry mają idealną zdolność wtapiania się w tłum i kiedy chcą, to potrafią być wiesz, nieodgadnieni, a jednocześnie gdzieś tam niezauważani. Ja powiem hmm. tak, Edward jest według mnie y, przynajmniej w tej pierwszej powieści momentami bardzo małostkowy. Tam jest kilka rzeczywiście takiej no sytuacji, też. kiedy on... Y, znaczy ja rozumiem, że Bella jest niedojdą, ale on ją czasami traktuje po prostu jak takiego głupka. Na, naprawdę. Na jak sobie z... na to zasłużyła. Jak sobie na to zasłużyła, ale no, ja myślę sobie czasami też, czy w taki sposób postępuje osoba, która tak naprawdę szczerze kocha, bo wiesz, troska no nie, no. o kogoś to jedno, odczuwanie zazdrości w jakichś tam sytuacjach to drugie. Chęć pomagania i ratowania z opresji to też jakby indywidualna sprawa każdego z nas, ale wytykanie jej jakby... Albo na przykład rzucanie takich półsłówek w stylu no domyśl się a to jeszcze tego nie wiesz, no to też jest takie, takie właśnie ochydne i, i, i, i kiepskie w moim odczuciu. Efra czasami też zachowuje się jak buc i mm, bardzo często wkurzały mnie wszystkie te sceny, kiedy on wnikał w umysły ludzi z otoczenia Belli po to, żeby ją śledzić, kontrolować. Takie właśnie jakieś chore poczucie kontroli odczuwam w, w kreacji tego bohatera. No, ja... Taki stalking Taki bencicham. Stalking, Właśnie, bo wiesz, fajnie to się spraw w momencie, kiedy Bella jest sama na ulicy i idzie za nią tłum facetów, którzy chcą jej zrobić krzywdę i on to czuje, on to wie, on czyta ich myśli i potrafi ją w oparciu, on je zlokalizować i uratować, ale w chwili, kiedy ona rozmawia z ojcem i on na podstawie tego, co myśli sobie Charlie, jest w stanie, wiesz, odtworzyć sobie całą tę rozmowę, no to tak nie do końca wydaje mi się to fair w stosunku do Belli, mimo wszystko. Bo... Ale jej to w ogóle nie przeszkadza, nie? A jej to w ogóle nie przeszkadza właśnie, takie, no, takie to, totalne zaślepienie, nie? Bo to, Ona nawet tam tylko jeśli czasem mówi, takim... i co, czytałeś mu w myślach? I, I co, wiesz, co tam, nie wiem, Mike czy ktoś powiedział? On wie, tak jak... oj koniec, wątku. <laughs> jak, jak to była ciekawa, ale to... Ja, nie, nie do tego zmierzam. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nawet jeśli jesteśmy w takim bardzo bliskim związku z drugą osobą, kiedy bardzo mocno się kogoś kocha i nawzajem zależy nam na sobie, to jednak gdzieś w tym układzie powinno się znaleźć takie miejsce dla nas, dla mnie żebym mogła być sama ze sobą, ze swoimi myślami, bo to chyba wpływa dobrze na zdrowie psychiczne, żeby tak oderwać się i nie dawać się manipulować, kontrolować przez, przez drugą osobę, prawda? A dlaczego Jacob? Ja jestem Team Jacob od samego początku, bo doszłam do wniosku ostatnio podczas odsłuchu audiobooka, że kiedy Bella rozmawia z Jacobem, to ma do powiedzenia dużo więcej i dużo ciekawszych rzeczy niż kiedy rozmawia z Edwardem. Ha! Wow. Co więcej, Jacob jest też w stanie sprawić, że Berla, Bella zaczyna myśleć i łączyć fakty, bo gdyby nie ta słynna rozmowa nad jeziorem, to ona nie odkryłaby tajemnicy Kalenów, także ja jestem team Jacob, jak najbardziej. No cóż, znaczy, ja pewnie też przeguną. bym był, nie wiem w sumie, No musiałbym wiesz, przesłuchać dalej. Na tym etapie jestem singlem, absolutnie. Tu mnie nikt nie kręci nie ja ci powiem jeszcze co do też potencjału i tak dalej to. Meyer nawet się nie starała w sumie, no bo okej, okay, mamy takiego Karl, Karl Aisla, tak który ma właśnie już ciekawe imię i jest ciekawą postacią, mm -hmm. ale właśnie spójrzmy nawet na te imiona. Mamy Bellę Słan, tak czyli mm -hmm. pięknego łabędzia. Boże, jakie jest to jest Edward, tak, tak, Edward tak. Anthony Mason, on się nazywał Mason, tak? Mason początkowo początku, bo to też jest strasznie oryginalne w amerykańskiej popkulturze. I już samo to mnie trochę boli. Nie wiem, Jacob Black. Tak, wow. Tak. Po prostu jeszcze Jacob. No, jakby to wylek było mało irytujące. No straszne to jest. I Bella, Boże, Bella Meyer tak bardzo chciała spieniężać to wszystko, że zaczęła pisać, pisać te spin-offy, nie? I napisała też no. Midnight Sun. I jest to opowieść, no. opowieść, jest to opowieść opisująca wydarzenia z sagi Zmierzch z punktu widzenia Edwarda. Napisała ją do rozdziału 14. I Edward właśnie opisał swoje pierwsze spotkania z Bellą, próbę zbliżenia się do niej i tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, podoba mi się pomysł, bo najgorszym elementem w jest Bella, więc usunięcie jej z roli narratora, no może tylko pomóc historii, no nie może zaszkodzić tutaj. Ale druga rzecz, która mnie rozwaliła, to fakt, że przeczytałem na jakiejś tam Wikipedii, znaczy Wikipedii, na wiki fandomowej, że Stephanie Meyer była oburzona tym, że czytelniczki same pisały właśnie podobnego fanfika. I tak sobie myślę, kurczę, serio? Zacząłem tam, wiesz, trochę research mały zrobiłem i tak rzeczywiście widziałem takie naprawdę krytyczne opinie, że co to w ogóle ma być, że jak tak można, że to nie ma żadnej wartości literackiej i tak dalej i sobie myślę, przecież cały zmierzch jest trochę jak fanfic, no mówmy się. Tym, jak można się dziwić pisząc właśnie do takiego targetu, że ktoś właśnie tworzy sobie potem własne właśnie takie historyjki z tymi bohaterami, czy odwraca perspektywę, czy coś, to jest normalne w ogóle w popkulturze, tak? A co dopiero w przypadku takiej konkretnej powieści, która praktycznie została stworzona w tym celu. Ona się idealnie do tego nadaje. Więc, no, tym bardziej, ze przyruszeniem, gardzę autorkom, jeżeli jeszcze oburzają coś takiego, skoro sama właśnie nie wiem, że to tak jak tylko się da, ona doi tę krowę tak, że no no, no ona z niej wypiła całe mleko i krew i wodę i w ogóle została tylko skóra już chyba. czy znaczy tutaj oprócz tych czterech tomów podstawowej serii, bo mamy Zmierzch, Księżyc w Nowi, Zaćmienie i Przed Świtem, oprócz tego ukazał się jeszcze taki, mm -hmm, taka mała Bri powieść, Drugie Życie Britanner to chyba taki tytuł nie no. mhm. Tak, I później jeszcze z okazji dziesięciolecia premiery pojawiła się specjalna ekskluzywna właśnie edycja Zmierzchu, która była wzbogacona o jakieś dodatkowe opowiadanie właśnie Życie i Śmierć chyba. To w Polsce również się ukazało, ale tak ja już w momencie, kiedy to dostaliśmy do księgarni kiedy przejrzałam tę książkę, to pomyślałam sobie właśnie tak, jak ty mówisz, że to jest takie ewidentnie ewidentnie skierowane na kasę, nie? tylko po prostu po to na siłę napisane, na hannie, żeby znowu ktoś to kupił i żeby O'Mejer znowu, znowu zrobiło, się, zrobiło się głośno. Ja myślę sobie, że jakby nawet powstała i została wydana ta um, opowieść oczami Edwarda, to w sumie i tak chyba moich odczuć to nie zmieni, bo um, w przypadku pięćdziesięciu twarzy Greja, które Szymon też na początku nagrania wywołałeś, to mm, też mamy właśnie taki zabieg, że jest ta podstawowa trylogia i teraz ukazują się ko kolejne książki o pisane z perspektywy Christiana Greya, ale o to Boże. jest nadal to jest nadal złe, <laughs> to jest nadal tanie i to jest nadal napisane y, kobiecym językiem. W moim odczuciu. Mhm. Sytuacje, które są przedstawione w, jednej, w 50 twarzach Greya i później w tym y, analogicznym utworze z pers męskiej perspektywy są właściwie takie same, tylko może troszeczkę wulgarniejsze, więc y, y, uważam, że Stefanie Meyer tutaj też y, chyba nie miałaby nam nic do zaoferowania. Nic odkrywczego, nic nowego, więc może Zaczy lepiej. Wiesz, niech się to. Bardziej się pośmiać z tego, że usunięcie Belli pomoże. Nie tak, mm -hmm. że chciałbym to czytać. I wiesz, mm -hmm. że gdybyśmy się omawiali na ten podcast, to ja tak pomyślałem, że w sumie można by całą kwadrylogię po prostu łyknąć, ale. <śmiech> Ja sobie pomyślałam, że jak wiesz, będziemy, będziemy czytać za dużo dobrych książek albo kiedy już naprawdę skończą nam się tematy, a to się nie stanie, no to wtedy będziemy mogli omówić kolejne części. Chociaż y, ja przyznam się szczerze, że z perspektywy czytelnika, który zna i Księżyc w Nowiu i Zaćmienie, no to Zaćmienie jest książką dobrą w moim odczuciu. Znaczy tak ją pamiętam. Teraz jakbym hmm. przysiadła znowu do lektury, to mogłoby się okazać to samo, co na przykład w stosunku do zmierzchu, nie? No ja teraz jestem bardzo sceptycznie nastawiony. No wie, że za rok, jak zapomnimy troszkę tutaj to mhm. doświadczenie, to może wtedy jako właśnie przerywnik między innymi lektorami bym się skusił, mhm. ale na razie jestem na nie. I najbardziej przeraża mnie to, że te kolejne to ja nie wiem, czy one nawet grubsze nie są, nie? chyba są grubsze. Tak, są grubsze. A... Są zdecydowanie grubsze. I jeszcze tak sobie pomyślałam, że może warto byłoby też dosłownie dwa słowa powiedzieć o audiobooku, jak, jak nam się słuchało. Ja miałam ogromny problem, bo Ryszowska w sumie bardzo dobrze czyta tę książkę i momentami stara się faktycznie te um, uczucia Belli w jakiś sposób um, zobrazować, ale um, to jest zrobione tak okropnie i ta książka jest tak źle napisana, że kiedy się ją słucha, gdy ktoś nam ją czyta, to to jest jeszcze dwa razy gorsze. Co więcej, miałam w paru momentach takie wrażenie, że sama lektorka jest znudzona tym, co czyta i wyczuwałam takie drobne zniecierpliwienie, kiedy Edward znowu Belli coś tłumaczy, jak sobie pomyślałam, no to nie jestem sama. A najgorszym momentem z całego tego audiobooka jest początek rozdziału, już jednego z końcowych zatytułowań, Anioł, kiedy to Bella odnosi rany, i zrozpaczony Edward patrzy na nią i wykrzykuje w rozpaczy różne tam zdania, które brzmią tak okropnie. To... To znaczy ja tak ci powiem, strasznie. że mi się ten audiobook bardzo podobał, bo właśnie bez niego, gdy ja to sobie to czytał pod nosem, to ja bym co hmm. chwilę no, rzucał tam łaciną, albo wiesz, wzdychał i robił Aa, Boże, tak nie hmm. mogę. A tak to przez to, że to leciało po prostu, tak, że nawet po tych fatalnych hmm. kwestiach Degaszowska po prostu czytała dalej. Ja bym robił tę pauzę na 100%. To to jakoś leciało i mnie się bardzo podobała ta interpretacja, bo właśnie to, co było fatalnie napisane, brzmiało źle, ale brzmiało tak, jakby właśnie brzmiało w rzeczywistości. To pokazywało właśnie absurdy tych dialogów bardzo dobrze. A co do tej sekwencji, do której się odwołujesz teraz w koń z końcówki? Dla mnie cały tam ten, w ogóle te dwa rozdziały, rozdział. zresztą w ogóle mm -hmm. nawet epilog, tak, są dla mnie już napisane tak na odwal się, tak jakby właśnie mm -hmm. skończyło się lanie wody, trzeba było przejść do konkretów i autorka poległa, tak? Mejer jak gdyby nagle z tak... Poczuła, że no kurczę, już nie mogę tego rozdrywać na 100 kolejnych stron. Mam, nie wiem, 40 czy coś. No i czuć, że gdy nie leję tej wody, to, to wszystko brzmi jeszcze gorzej, bo jest jak, jakiś koncept, to się czyta troszkę, nie? Jakiś koncept z tym wzdychaniem. Edward, Bella, Edward, Bella, tak? Wdarzyło mhm. się to i to. Edward, Bella, Edward, Bella. Teraz wydarzy się to i to. Edward, Bella, Edward, Bella. Konsekwencje są takie. Tak, tak. Nie Ale nie. właśnie ten styl jest strasznie denerwujący już pod koniec. Ja nawet właśnie ten rozdział słuchałem dwa razy, bo ja się wtedy przeprowadzałem, sprzątałem całe mieszkanie, miałem dużo czasu i przesłuchałem ileś tam godzin. Doszedłem do tego momentu. Myłem piekarnik, pamiętam. I słuchałem tego <śmiech> rozdziału, właśnie tego ostatniego starcia i potem tego tych konsekwencji, właśnie tego co tam się wydarzyło już z perspektywy innych bohaterów, którzy już jak gdyby, znaczy, bo Bella jest narratorem, tak jak się teraz wyrażam już nieskładnie, ale w pewnym momencie ona traci przytomność, no i inni jej tłumaczą, co się wydarzyło. I przesłuchałem sobie to, umułem piekarnik i stwierdziłem, że totalnie nie rozumiem, co się wydarzyło. przesłuchałem to drugi raz. I stwierdziłem, że nadal nie za bardzo rozumiem, o co chodzi i skąd te emocje, które rzekomo bohaterowie odczuwają. Ale stwierdziłem, dobra, posłuchałem dalej. Nadal to nie miało sensu. Na drugi dzień znowu się troszkę cofnąłem. I już tę końcówkę tak wysłuchałem i tak sobie myślę, nie wiem, no może to za, może ja już jestem na nie i to do mnie nie trafia, ale po prostu nie ogarniam. Już końcówka była dla mnie tak zła, że nawet ja ci pisałem Opracałem, że Zostało mm -hmm. mi niedużo, tam tak. już ten epilog właśnie miałem dokończyć, już siły. nawet go zacząłem. Tak, i już zacząłem nawet słuchać następną powieść. Sięgnąłem po zamęt sowierskiego, bo tutaj jakoś tak mówię, e, jeszcze nie nagrywamy, to poczekam. Tak, bo już mi się nie chciało, bo ten epilog też jest taki mdły, taki, nie, to niby ma być słodkie, właśnie romantyczne, a w ogóle tego nie czuję. Bell na nie, cały czas wszystko jej się nie podoba, cały czas marudzi, i już tak miałem tego dosyć. Myślałem, że może chociaż ta powieść coś w niej zmieni. To, że właśnie jej się przytrafiła jakaś tam krzywda, w końcu że to cokolwiek w niej zmodyfikuje, że będzie jakakolwiek ewolucja postaci. Ona nie, ona na samym końcu w epilogu ludzi tak samo jak w drodze do tego miasteczka na samym początku i wtedy po prostu pomyślałem, że nie, nie sięgnę teraz po kolejny tom, może kiedyś jak właśnie te negatywne emocje przeminą, ale teraz absolutnie nie, bo to jest, to jest złe i tyle. Przykro mi. No. Nie polecamy jednym słowem. Dwoma słowami, ale to. Dwoma tak. słowami. Jednym Oj, Bella, Bella. Tak, bella. O, tak. tak. E, no. No, mam wrażenie, że będąc Bellą można się rzeczywiście potknąć na siedząco i chyba już chciałabym się wyrwać z tego Forks, Forks, Forks. Aż mi się język włącza. Chciałabym się już wyrwać z tego, Fox i za, za, zapomnieć y, o tym, że w ogóle tam byłam ponownie. No. Czas na jakieś mm. inne, ciekawsze lektury. Mm -hmm. Jeszcze A. ostatnia rzecz mi się teraz przypomniała. E, ta kwestia zagrożenia niebezpieczeństwa. To, jak Bella podchodzi do kwestii przemiany w Wampira, e, wiedząc też, z czym to się wiąże, tak? Bo tutaj taki A, mikro-spoiler, to jest, to jest bardzo bolesne. Tak. To, tak to, to jest tak głupie. To, to jest taki moment, że naprawdę się trzymacie za głowę i myślicie sobie, dziewczyno, ja od początku wiem, że ty jesteś opóźniona w rozwoju, że ty nie myślisz, że ty nie potrafisz właśnie myśleć krytycznie, niczego reflektować, ale hmm. na Boga. To Szymon, już jest przesada. Ty też nie jesteś romantykiem, wiesz? Sorry, ale przecież... Przepraszam, że tak mówię, to nie jest ale... poświęcenie dla miłości, bo przecież no, ona... nie, no właśnie, to, to jest powinno. egoizm, to w jest narcyzm. zasady, że jak się kogoś bardzo kocha, no to jesteś w stanie znieść każdy, nawet najbardziej niewyobrażalny ból, byleby tylko być z tą drugą osobą na zawsze, po Ale to właśnie i robi Edward. A co ona wtedy mówi? Ona mówi, byłam na niego zła. <laughs> No, no i właśnie to jest na odwrót. To on jak coś to się poświęca, a ona nie chce się poświęcić. Ona po prostu nagle ma takie marzenie w stylu nie wiem, a skoczę sobie na bandzi bez bandzi tak? Tysiąc metrów w dół na główkę. I Edward jej mówi nie rób tego, a ona jesteś okropny, bo ja chcę to zrobić, a ty mi zabraniasz. Jesteś zły. Byłam na niego zła. no, no. Za starzy jesteśmy na takie książki chyba. Znaczy to pewnie no, też, ale jednak. wiesz... No. ja jestem za mało bellą, ty jesteś za mało Edwardem, no co tu dużo mówić hmm. mm, mów mi czagli <śmiech> nie, dobra myślę, że wyczerpaliśmy temat to było długie i męczące przeżycie Dzięki, ale wiesz że... co, w ogóle to jak to wyczerpaliśmy temat jestem na ciebie zła <śmiech> a co chcesz, jeszcze coś masz? <śmiech> Aj, Boże. ale jestem na ciebie zła <śmiech> No, tak. Uważaj. <laughs> Piłka leci, nie wiem. Mogłeś powiedzieć coś takiego. To odkąd, to od samego początku, jak tylko zaczęliśmy nagrywać ten podcast, gryziło ci niebezpieczeństwo. No i jeszcze takim tonem, nie? <laughs> jeszcze takim tonem. Przepraszam, Tana. załączyła mi się głupawka. Już kończmy, bo jest późno. Tak. E, tak. To... Dziękuję ci bardzo serdecznie, że y, wpakowałaś mnie w to, y, jakby nie patrzeć, niezapomniane doświadczenie życiowe. No nie ma, nie ma za co. Mam nadzieję, że nie będziesz na mnie z... zły. Ja jestem. W ogóle to jest epickie, że y... Przeczytaliśmy razem Lot nad Kukułczym Gniazdem i zaraz po tym zmieszną, no, Po prostu kombo niesamowite. To jak naprawdę, nie wiem, w środku zimy przebiec przez zaspę śnieżną i wskoczyć do środka jakiegoś wielkiego pieca, czy na no, odwrót, nie wiem, w środku lata wskoczyć do zamrażarki i zamknąć drzwi i już nie wychodzić, tak? Ale najfajniejsze <śmiech> w tym wszystkim jest to, że dwie skrajnie różne książki, a my mimo wszystko potrafimy o nich rozmawiać. Coś chyba jest magicznego w tym podcastingu i nie trzeba wcale być wampirem. Spokojnej hmm. nocy. No, dobra kochani. To serdecznie dzięki za uwagę. Jeżeli czytaliście, to dajcie znać, co myślicie. Jeśli się, będzie okazać, że teraz będziemy hejtowani, nie? Że, no, nie rozumiecie fenomenu tutaj, to jak jesteście właśnie za starzy, za głupi, tak? nie, nie doceniacie czegoś, tam, nie dostrzegacie czegoś. A czy jeżeli macie jakieś fantastyczne to ja nawet na momenty, to liczę. Słuchaj, to ja to nawet piszcie, na to bo... liczę, że ktoś, ktoś odezwie się w komentarzu i powie, wytłumaczy mi wreszcie o co chodzi, na czym polega fenomen tego wszystkiego. Więc. Czekam. No tylko Challenge. odpuśćcie łacinę i po prostu piszcie argumenty, tak, żeby dało się dyskutować, bo. <laughs> to jest będzie tak samo jesteś, jak kabela, jak, jak którą opisywałeś. No, więc <laughs> zachęcamy do dyskusji. Jeżeli się się to też możecie napisać. Jak bardzo bolało. Może ktoś oglądał film i też mu się nie podobały i wampiry. To też chętnie hmm. z nim porozmawiamy na ten temat, bo to. Rze rzeczywiście są takie wyjątkowe sytuacje, o których chciałoby się zapomnieć jak najszybciej. Ale to już w komentarzach na Facebooku, na Konglomerat Podcastowy.pl, na Nekropolitanie i na YouTubie. A my już dzisiaj kończymy. Dzięki serdeczne jeszcze raz, Bogusiu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. Cześć Szymon. Tak. A wam kochani tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Albo wam pierwsza żony. <głosy> mogłeś, mogłeś tak skończyć. Okay, ok, A już za tydzień kolejny nagród w A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami wasi ukochani, chodzą do z Nikolasem Cage'em jako z którym łączy mnie bardzo dziwna relacja, bo moja opinia o nim zależy od ostatniego filmu jaki widziałem szczerze mówiąc. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzisiaj jadę na dwa dyktafony, bo nie jestem pewna jeszcze tego nowego w telefonie i obawiam się, że może, może nie nagrywać albo coś, więc na wszelki w mam dwa, dwa nagrania i dziś, dwa, dwa urządzenia. I dzisiaj też po raz pierwszy nagrywam z uchylonym oknem, więc będzie pewno dużo tła. Słyszysz mnie w ogóle wyraźnie, Szymon? Jak? Halo, halo? Słyszę, halo? słyszę. Dobra. Słyszę, wszystko słyszę. Ja cię kręcę. No ja dlaczego? też mam uchylone okno. Dlaczego, dlaczego? Dlaczego ja to zrobiłam? Nam, powiedz mi. To, no, dobra. No to jest dobre pytanie. Tyle to... bólu i cierpienia, tak. Już ja zastanawiam, nie, wiem, co, coś ci zrobiłem. Co Jeszcze ja Mando sobie też chciałaś prątać. Mówię, może Mando coś tobie zrobił. No. Nie, Mando, Mando mi coś zrobił, bo powiedział, że on pamięta do, dokładnie i, i w ogóle, że chce, żeby chciał. No ja też bo, pamiętam, bo wiesz. Pamięta... Ja też będę pamiętał, jak, tak jak ten wypadek samochodowy sprzed roku. No takich rzeczy się nie zapomina po prostu. O, do, no. do końca życia zapamiętam. Dobra, to co? Skoro już nam się zaczyna głupawka załączyła, to może spróbujemy, co? I zobaczymy, dokąd to może nas to poprowadzi. To właśnie od zajawki zaczniemy, bo właśnie mamy dobry nastrój na zajawkę. Wkleiłem się też na Skype, jakby, co? A, poczekaj, Widzisz? to sobie włączę, poczekaj. Włączę, włączę. Ale to wiesz, tutaj jest, Tutaj nie ma skomplikowanego tekstu, więc chyba jakoś sobie to radzę. Nie, nie widzę. Tylko nie spróbujmy jestem. zrobić właśnie... To, to była taka, taka bella. taka mam, mam to w dwóch miejscach wklejone. Nie, nie widzę, gdzie to. No co, ale naprawdę nie widzę. No Bez skitu. Na wyświetlasz... Skype, jak sobie otworzysz czat, no. to takie. Na górze masz taki no dymek. No widzę, i dlaczego mi się to nie włącza? No to... Ej, bo jeszcze coś rozłączy, do kitu. Poczekaj, dobra, okej, okay, no to, to, to możemy jeszcze głupoty głupo gadać, a ja sobie spróbuję to... A, tu mi się coś załączyło. Nie za O, o, o, o, o, o, okay. Bo to dopiero wow. teraz doszło. Ale nie, to jest ten drugi raz Teraz mi wiszą jakieś cztery wiadomości w ogóle bez... Bez... Bez... Nie, no na wojna. No mam chmurkę i mi się nie otwiera. I dlaczego? Nie A Facebooka tam masz w tle, czy nie? Tak, już otwieram. Tak, tak już mi się właśnie ładuje też stamtąd. Chociaż mhm. wiesz, tu jest... E, czemu, ja, czemu ja panikuję? Przecież to, to... są cztery zdania na krzyż, ale... No dobra. Okej, okay, dobra. Na Facebooku to odpaliłam też, jest spoko. Dobra. tylko spróbujmy tę pierwszą część dłużej, tak? W sensie różne podejścia na różne tony i tak dalej, z różnymi wiesz, wzdychaniem i tak dalej to będzie dobra, okej okay. Bella jakby <grym> się zgubiłeś gdzieś nie widzę, dobra <grym> wow <grym> o Edwardzie Bello. Edwardzie. Bello. Edwardzie. Ale powaga, no tu silne emocje. to wiesz, poruszenie. Ci śmiejesz, kurczę. No muszę się uspokoić. Muszę się bello. Uzpukać. Edwardzie. Bello. O, Edwardzie. Och, Bello. O, Edwardzie. Ach, Bello. Edwardzie, poczekaj. Już do ciebie idę. Tylko się nie potknij. Ała! Wampir szuka żony. Może dokończ. Wampir szuka żony. Już za tydzień w nawiedzonym podcaście. No to już chyba wystarczy, bo... Chyba, że... Co nas nie zawije, to nas wzmocni, ale... No, no. Chyba, że? Chyba, że najwyżej spróbujemy jeszcze po, po nagraniu, jak już się uspokoimy i wszystkie głupie rzeczy powiemy... <śmiech> no, też można. Też można. Dobra, okej. Okay. No bo mnie Dobrze. zaskoczyłeś tą zajawką. Myślałam, że to będziemy nagrywać na końcu, a ty to tak już z, z buta, tak, mi tu Edwardem rzuciłeś. Boję się, że na końcu już będziemy zmęczeni tymi, wiesz, będziemy takie... Edward... Ale to też może być Bella. śmieszne. <śmiech> Ale oni między innymi tak ze sobą rozmawiali, więc spoko, dobra. To co? Startujemy? Aha. Jest, jest, jest. Czyli nie wiadomo, kiedy zmierzch w sumie poleci, nie? Bo jak... jak Właśnie ja się miejscu? zobaczę, jak go zmontuję, bo... Dziwna dyskusja do by to ja było ja dać... się dziwnie. Tak. Co? <głos> Nic tutaj nie mówisz, dobra, dobra, Tak. Hmm. Okay. Ja się zawsze znaczy, czuję dziwnie. No, nie myślę, że spokój wyszło. Znaczy, nie wiedziałem, że będziesz aż tak krytyczny. Myślałem, że właśnie ty będziesz hamować mnie, a tutaj niespodzianka. Nie, nie. Tutaj zaczęliśmy śpiewać jedną pieśń. No ale ona jest rzeczywiście beznadziejna. Szymon, no powiedz, kurczę. No jak można być tak znaczy, ja ciemną? mam nadzieję tylko, że nawet jak ktoś <śmiech> jest fanem, to że jednak no, nie będzie mógł dyskutować z pewnymi argumentami, właśnie fragmentami i tak mm -hmm. dalej, nie? No bo to jest... To, to jest źle napisane i, i, i w ogóle. Ale na, najdziwniejsze dla mnie też wydało się to, że przez ostatnie dwa lata nikt mnie nie pytał o zmierzch. słuchaj, Nie było czegoś takiego, że przychodzili klienci i pytali się, dzień dobry, chciałabym kupić zmierzch. Czy pani ma? A jak zaczęliśmy umawiać się na ten podcast i planować nagrywanie, to nagle, tak jak ci pisała, w ogóle w przeciągu tygodnia po prostu cztery osoby. Dzień dobry, czy ma pani zmierzch? Nie wiem, co to się w ogóle okay. zadziała, jakaś kosmiczna telepatia. O co chodzi? jest. teraz. Okay. Nie wiem, jak się nazywają fanki z zmierzchu. Twilanki, twilightanki, twilight, nie wiem. Twilitki. W ogóle po niemiecku to jest: bis zum Morgen grałem i bys oznacza do ale pisane przez WS s oznacza ugryzienie i to jest taki, wiesz... Fajna gra. Ugryzienie świtu, nie? Czy, Albo aż do świtu, albo właśnie ugryzienie w świt, czy nie wiem jak to ująć, no bo to też nie da się w sumie sensownie przetłumaczyć, ale takie och, ach, jak to zobaczyłem pierwsza z Niemczech, to wiesz, taki moment zażenowania, taki serio, bis. <laughs> Ale wiesz, ta książka i nawet już okładka yy, i ta polska i zagraniczna obiecuje coś, co jest bardziej ponad to wszystko, bo wiesz, te wszystkie, te, te całe nawiązania do zakazanego owocu i tam motyw z jabłkiem na, na okładce, no to no, ja, ja nie wiem, ktoś dorobił do tego po prostu yy, całą masę jakichś rzeczy, które sprawia, mają sprawiać, że to jest bardziej wartościowe niż jest w rzeczywistości, Zgniłe jabłko po prostu w środku. Jak się je nadgryzie, no. to. Albo e, ta kantalupa e, z outsidera Kinga. Pełna robaków. No trochę tak jest, nie? Tak patrzysz. No tak no, jest. Kantalupa, otwierasz. Boże. Dobra, to co, wampir szukarzony i się rozłączamy. No. Okej. Okay. Dobra, teraz nie będę się śmiała, bo już się wyśmiałam w trakcie nagrania. Proszę ładnie to zmontuj, żeby nie wyszło, że jestem naiwna i głupkowata jak Bella. No musiałbyś się bardziej postawiać. Żeby zasłużyć na to miano. Każdy nie być. Królową, Każdy królową może być dobra. Tak. Hmm. okej, okay, no to to ty, czy jak? to ogóle twierdzi... wyobraziłem sobie, że bo, znaczy ja wiem, że oni potem niby jakoś są ze sobą nawet mają dziecko, nie wiem dokładnie w jakich okolicznościach hey. ale co wyobraziłem, ślub nie spojluj, tak, bo w sumie nie, ale nie, lepiej nie że mają ślub, no i że Bella na przykład rzuca kieliszkami i zabija 10 osób no, rzuca welonem, zabija 12 i tak, nie wiem, pierwszy taniec no i wiesz, jak się przewraca, to łamie nie wiem, bark i miednicę czy coś, no to tylko nie wpadła na taki pomysł. Ale to, to ja może napiszę fanfika właśnie. Napisz, napisz. Moje wielkie wampirze wesele, tak? Cudowne. Co, co, co, Albo jedno wesele i cztery pogrzeby. O, tylko cztery? Nie, więcej. <grym> Czterdzieści no Bo mogiły były zbiorowe. <grym> to się cały czas nagrywa, o rany. Dobra. <trym> Trzy, cztery... Myślałam, że coś powiesz. No, no jak czysz tego, no to zaczynasz, tak? A nie, ja mam ci przegrywać wtedy byśmy. Chcę powiedzieć pięć, nie wiem sześć? Dobra. Ok. Dobra, i tym pozytywnym akcentem.